I witamy bardzo serdecznie w 145. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender, a ze mną w studiu będzie również Michał Stiller. Witam serdecznie. I po krótkiej przerwie wraca do nas Rafał Radomski. Cześć wszystkim, witam słuchajcie, 145 odcinek nagrywamy sobie już tak po Halloweenowym czasie, troszkę po święcie zmarłych i innych tego typu rzeczach, słuchajcie mamy 4 listopad godziny wieczorne, więc poniedziałek w sumie tak standardowo niestandardowo, w sumie, w sumie mniej więcej to, to jest ten termin, kiedy nagrywamy na ogół i słuchajcie, w dzisiejszym 145 odcinku powiemy sobie troszeczkę o, o tym requestie. Michał ograł Nowe Distraction Derby, tak jakby. To jest takie Distraction Derby, Michale? Tak, jak stare dobre Distraction Derby na PS1. Okej, okay, więc zobaczymy, zobaczymy, co to w ogóle jest. Ja w ogóle bardzo lubiłem, ale dwójkę, dwójkę. W jedynkę w ogóle nie grałem. W dwójkę dużo grałem. No to zobaczymy. Słuchajcie, powiemy. To powiemy troszeczkę coś się działo na bliskonie, czyli troszeczkę o Diablo sobie porozmawiamy, ja tam już gameplay jakimś widziałem, no a poza tym wszystko co się dzieje z grami i dookoła gier również, więc jedziemy, słuchajcie, 145 odcinek, zaczynamy z Hyde Parkiem i Rafała, nie było dosyć długo, dlatego niech zacznie, co tam Rafał u Ciebie? No tak, spodziewałem się tego, że zaczniemy ode mnie, ale coś tam pograłem w międzyczasie żeby nie było I, i było to dosyć mocno skupione na, na, na tematyce wiarowej. Odgrzebałem wiara i, i zrobiłem z niego sporo pożytku. I w sumie tutaj nawet jakbym wymieniał to mógłbym chyba polecieć yy, zastanowić się czy, czy zrobić to alfabetycznie czy chronologicznie. Mniejsza o to. W każdym razie yy, Astrobot Astrobot jest y, ograny może nie w stu procentach, jakby nie przeszedłem jeszcze wszystkich misji, no ale tam wszystko jest na jedno kopyto, tyle że, y, że po prostu nowe ciekawe plansze, a, a sama rozgrywka jaka jest to, no to chyba wszyscy słyszeli, że to jest w sumie jedna z lepszych gier na wiara na w ogóle i, i zdecydowanie na plejaka. Na... Znaczy, e, e, poczekaj, poczekaj Rafale tak chwilę się przy tym zatrzymaj, bo ja ostatnio też ograłem Astrobota. Znaczy ograłem, o, po, po prostu go odpaliłem, przeszedłem tam parę paszy. Powiedz mi, czy ten poziom, tru, po, czy poziom trudności się w tym zwiększy? E, Wiesz co, poziom trudności to tak y, nie za specjalnie, tak? Bardziej chodzi o to, że czy chcesz to ogrywać na 100%, tak? Czy chcesz to ogrywać na 100% i, i sobie zbierać za każdym razem wszystkie postacie. Y, jakby to jest gra przewidziana też dla najmłodszych i, i tam nie ma poziomów trudności jako takich y, w ogóle możliwych do zmiany. Po prostu jeżeli ktoś chce sobie to przejść od lewego do prawego i, i, i zaliczyć planszę i się po prostu pofascynować trochę, wiesz, opcją de facto patrzenia, na platformówkę, wiesz, z perspektywy yy, kamery jako głowy, poniekąd, no bo wiadomo, że tam są też no. te interakcje z padem, yy, no to przejdzie i nie musi w ogóle tam nikogo odkrywać, a już od pierwszych leveli masz, nie wiem, czy, czy zrobiłeś chociaż sobie na przykład pierwszy świat na zdobywanie wszystkich ludzików. Starałem, się, się, starałem się, starałem się, ale naprawdę niektóre są tak yy, yy, pochowane, że no. tak Trzeba, trzeba się grubo no, rozglądać dookoła, Trzeba się grubo żeby... rozglądać i są to takie właśnie ciekawe znajdźki, plus jeszcze kameleony i, i wiesz, jakby y, dwa pierwsze światy to to miałem bez problemu na 100% odblokowane, reszty jeszcze mi się nie chciało wiesz, tam przeszukiwać, masterować, mhm. ale prawie zawsze jest to zrobione z rozmysłem, że, że w jakiś inny sposób jest ta postać schowana, ale to się musisz odwrócić do tyłu, a to spojrzeć pod odpowiednim kątem, y, raz na stojąco, raz usiąść i, i, i po prostu być czujnym, tak jakby korzystać z tych dobrodziejstw, tego umieszczenia jakby ciebie samego wewnątrz gry, więc pod tym kątem chyba to jest jedynie jakimś wyzwaniem. No i oczywiście druga kwestia, jak sobie umiesz radzić z padem, no bo sterowanie tą postacią z różnych perspektyw i, i, i wiesz, z dodatkowym wychyleniem czasami z oddali, też nie zawsze jest takie proste, ale ogólnie poziom jakby samego przejścia leveli nie jest trudny, to bardziej kwestia jak dokładnie chcesz tam wszystko pozdobywać, bo są miejsca, które stanowią jakieś tam wyzwanie. Mhm. Ale na pewno tam jakby nie, nie spodziewaj się, wiesz, na koniec jakichś trudniejszych bossów czy coś w tym stylu. No to mamy grę dla najmłodszych i ona jest tak zaprojektowana, żeby bardziej bawić i cieszyć niż, niż tam frustrować, nie? Dark Souls'y tutaj nie, nie będą odpalane. No, jeżeli chodzi o Astrobota, to tak jest. On w ogóle w bardzo fajnej cenie teraz jest. Widziałem go chyba ostatnio przecenionego. Jakaś była przecena Girnawiara i na pewno zaraz będziemy mieli Friday i będą kolejne yy, przeceny na PS -torze. Ja pudełko wyrwałem za stówę, bez większych problemów, a dla posiadaczy plusa można to było chyba już za 63 czy, czy coś takiego łyknąć ostatnio, więc to jest bardzo fajna cena. Mm, no tak. Co mamy dalej? Dalej jakieś takie w starocie, o których już tam kiedyś też Tomek mówił, więc keep talking nobody explodes, to, to, to jakby jest pewna klasyka vr żeby sobie trochę te zagadki porozwiązywać tak samo jak I expect you to die, więc to, to powiedzmy, że nie będę się nad tym roz, bardziej ponadrabiałem, tak? Nie będę się roztrząsał nad tym. Ej, bo to Zresztą... Dobra, bo, bo to, poczekaj, poczekaj, bo ten... Yy... Właśnie chodzi mi o tą dru drugą grę, bo ja słyszałem, że to tak. jest e, taki. E, czekaj, e, James e, Bond. Nie, nie, nie, ale, ale chodzi mi o to, że to jest taki escape room, tak? No tak, tak, to jest escape room, dokładnie. Musisz konkretną odblokować e, m, wszystkie czynności wykonać po kolei, próbować do skutku i, i rozwiązywać zagadki, bo to jest od czegoś, a to jest od czegoś. Prawie wszystko do czegoś służy. A... Niektóre rzeczy nie służą do niczego. Ty to, e, to zestaw escape roomu, ale James Bond. No, e, no dobra, a, a, a to nie jest. E... To nie jest tak, że masz jakąś tam, powiedzmy, tą, ten room, tak? E, I dajmy na to, e, dajmy na to, że w połowie, dajmy e, w połowie się e, z, z, zajebałeś i giniesz, bo tam się ginie chyba z tego, co się orientuje. No ginie się, jakby no wszystkie rzeczy, które będą źle zrobione, to powodują raczej twoją śmierć. No weźmy sobie za przykład mm, uwięzienie w batyskafie. Jak no no. zaczynasz uwięziony w batyskafie, no rozglądasz się po chwili, pierwsze co się dzieje to zaczyna e, woda cieknąć z jakiejś rury, no to sobie zakręcasz tą, e, tą rurę, tak? potem zaczynają pękać szyby, no to tam przeszukujesz szafkę, znajdujesz w szafce klej, zaklejasz pęknięcia na szybie, potem masz chwilę spokoju, zaczynasz się rozglądać co się dzieje, no to znajdujesz e, gaśnicę, znajdujesz jakąś tam brakującą zębatkę, jakiś granat wciśnięty między tryby silnika, takie rzeczy, no i tam powoli uzupełniasz paliwo w silniku jednym ruchem, wyjmujesz granat, granat musisz zakleić klejem, żeby, żeby nie wybuchł, nie wiem, tam jeszcze sobie możesz przy okazji przygotować parę rzeczy, jakieś kody, jakąś gaśnicę. No i tak się dzieje dalej, jakby powiedziałem ci, powiedzmy, jak przejść 6,5 levelu. No to przy każdym etapie po, po, po kolei możesz albo się utopić, albo pękną ci te szyby, albo wybuchnie granat, albo będzie jakiś pożar, albo skończyć się tlen i się udusisz. Więc no jakby... Każda twoja porażka się kończy śmiercią. tak? Inaczej Dobra, się ale zabrajaś, bardziej, bardziej mi rofale chodzi o coś takiego, że czy to jest gra w takim razie na jeden raz? Wiesz co, no masterowanie to raczej sprowadza się do tego, że, że wiesz, że zrobisz coś szybciej, tak? Ale to, to nie jest jakieś super ciekawe. No Odblokowujesz wszystkie plansze yy, i wiesz już, jak je zrobić. Więc one nie stanowią dla ciebie potem zaskoczenia. No bo, no bo właśnie myślałem sobie yy, na temat tej gry, tylko właśnie bałem się, że Ale dla kogoś... ona jest krótka i jest na jeden raz, nie? Ale to wiesz, ona nie kosztuje praktycznie żadnych pieniędzy teraz, a naprawdę te zagadki przyjemnie się rozwiązuje, one są, są fajne, poza tym coś takiego dobrze jest mieć na dysku, bo to jest jedna z tych gier, które yy, łatwo się dosyć obsługuje, no bo tam masz typowo mowy, ręce i wszystko robisz w miarę naturalnie znaczy może nie do końca naturalnie bo tam przez to, że siedzisz w miejscu a raczej się nie poruszasz to yy, dodatkowo wykorzystując triggery i przycisk mówa możesz chwytać przedmioty które są daleko i tak jakby operować nimi wiesz z perspektywy nie wiem wędki czy, czy jak to inaczej nazwać nie więc to jest trochę nienaturalne, że, że tylko i wyłącznie bierzesz coś w dłonie, mm -hmm. ale ogólnie rzecz biorąc to, to komuś nawet kto wiesz nie gra na co dzień w można to posadzić i pokazać a masz rozwiąż sobie fajną zagadkę i to jest jedna z tych gier, nie? takie wiesz, na, na, na krótko, na jeden raz kogoś gdzieś tam też posadzić, więc no tak, myślę, że to tak, jest tak, taka tak. pozycja z tych, które, które warto mieć, a na pewno mm, no, każdy rozkminienie tego levelu to potraktuj sobie, że, że możesz gdzieś tam ileś prób podejść z pół godziny poświęcić powiedzmy, nie? zanim się tam nie znudzi. No to wystarczająco... Kilka godzin rozgrywki. Ja zdecydowanie mam inną dzisiaj, krótszą jeszcze grę na, wiesz, na tapecie, trochę w inny sposób, powiedzmy tam, przystępną do masterowania, ale jakby sama fabuła trzy godzinki, więc i kosztowała na premierę no, to, zdecydowanie spoko. więcej. No tak, tak, tak, to fakt. Nie, to na pewno jest e, gierka, którą fajnie mieć i, i fajnie, że można w nią zagrać, wiesz. Jednocześnie troszeczkę można e, odpalać ją sobie przy kimś, e, a i fajnie jest po prostu, wiesz, e, bo też widać wszystko na ekranie, więc rozkminiać jakby swoje położenie można wspólnie, prawda? Tak jak wyjście z Escape Roomu, tyle, że po prostu jedna osoba jest w środku. E, rozbrajanie bomby to już z kolei jest e, ewidentnie rozgrywka dla, dla kilku tam osób, które gdzieś tam wspólnie to robią, nie? Mm -hmm. No tak. No. To okaz, no, dobra. Dobra. no. i co my tam mieliśmy dalej, tak? Już mieliśmy trzy tematy. Czy o Beat muszę mówić, że jest najlepszą grą na Wiara i, i miota wszystko i powoduje, Beat że saber, się nie robisz... chyba pozycja, dla której bym był w stanie kupić Wiara. Ale, że zdecydowanie tak. Tylko jeżeli miałbyś możliwość, to, o, jak się szybko piosenki po prostu kończą. W sensie, fajnie, jak się je napierdzielasz, ale kiedy stajesz przed pewną blokadą, to jest wybór. Czy 30 razy masterować na ekspercie jedną piosenkę, czy po prostu zagrać sobie w coś innego, bo już żygasz tą samą nie? albo cię ci wbiła w mózg i, wiesz, podczas zakupów w sklepie po prostu słyszysz ją również. No ale każdy gra tak, jak lubi, a, a tu jest rozgrywka zdecydowanie po prostu jedna z najprzyjemniejszych, jakie miałem. I o dziwo, wcale nie jest nie, bo tutaj jednak mimo wszystko stoisz w miejscu i zdecydowanie mm, wiele innych gier o, o, o wiele bardziej psuje błędnik. Mega, mega fajny mm -hmm. biceber, jest przyjemny. Yy, miałem okazję pograć yy, dużo i to we wszystkie też wersje z yy, jakby pełną kolekcją muzyczną, czyli tam są już na playaku dwa dodatki Monster, yy, Monster Cat i Imagine Dragons. Yy, gdzieś tam dokupione, więc całkiem spory zestaw tych kawałków jak na playce. Tego można akurat pozazdrościć PC-ciarzom, że mogą sobie modować tego bicebera. No, więc tutaj jakby nie odkryję żadnej Ameryki, że, że Beat Saber jest taki jest i jedynie podpisuje się pod tym, co, co już wy też mówiliście wcześniej. Mm -hmm. Zadziwiające też jest to, jak, jak on też jest przystępny również dla osób, które nie grają na VR-ze, nie? A sobie... Znaczy, powiem ci Rafale, że kiedyś to wziąłem na imprezę, a... I powiem Ci, że nawet sporo osób miało z tym jednak problemy, wiesz? W sensie, że wyobraź sobie, że tą grę na przykład sprawdziło 8 osób po raz pierwszy. Ale jakiego typu mieli problemy? Eee, bardziej z, z tym, żeby e, żeby zsynchronizować się z tym, żeby po prostu wbić to w, w tempo, nie? Albo albo za wcześnie, albo za szybko, albo jakoś tak, wiesz, ma, machali A jak porobani, nie? Było na zasadzie... Nie, akurat, jakby... akurat z kierunkami nie. Po prostu samo to, że że musisz to wbić w pewnym momencie, to już jest problem. Ale wiesz co? Ta, tak samo też zauważyłem, że ci, co grają w Guitar Hero, dajmy na to, nawet na, na niższym poziomie, nawet wolno, to też mają problem z tym, żeby po prostu w pewnym momencie wcisnąć tą wajchę do dołu, dajmy na to, trzymając ten przycisk i... i i no, po prostu tego nie pomalujesz, nie? Tego nie pomalujesz. No tutaj pewne rzeczy trzeba mieć wyćwiczone, to prawda? Jakieś, jakąś synchronizację tutaj psychologiczną, w sensie, lewa prawa ręka. No, ale myślę, że być wiele no. wiesz, naturalniejszy jest w tym wszystkim. Tak, bo zawsze jest, możesz jest, jest. Kompletnemu każulowi wyłączyć kierunki, tak, zrobić wolniej i po prostu niech sobie zagra tak, jak, tak jak lubi. No w każdym razie mhm. na no failu można mieć sobie z tego frajdę jakby nie patrzeć, modyfikatorów jest dużo i to jest dobre w tej grze, że można ją sobie poustawiać pod konkretną okazję, nie? Mm -hmm. tak, e, tak, tak, Co dalej? super hot VR, czyli kolejny e, jakby odcięty kupon z klasyków. Jak no ja patrzeć? przyszedłem. No, no, ja pograłem w to, to powiedzmy z całego superchota zwykłego miałem zaliczonego, w to pograłem na tyle dużo, żeby zobaczyć sobie yy, wszystko, co on tam oferuje i jakie tam wyzwania stawia. Fajna jest ta rozgrywka, trochę tam się nie poruszasz. Zasadniczo jako tak w swój sposób naturalny. Nie? Znaczy nie chodzisz może. Nie chodzisz, właśnie o tym mówię. Mhm. Tam masz masz tą swoją stacjonarną pozycję i te krótkie takie elementy Możesz, tak, wykonujesz. Tak, tak, tak. No dokładnie. Mhm. Jest to zrobione może i dobrze, bo bo byłoby to sporym utrudnieniem biorąc pod uwagę jeszcze yy, ruchy jakiekolwiek twoje i, i, i blokowanie czasu. Czasami chodzi o to, żeby dobrze to rozplanować. Ale sam nie wiem, jakby czułem się ograniczony po graniu zwykłego superhota, że tutaj, wiesz, nie dają mi się ruszać, tylko trzeba to rozkminić. To trochę przypominało bardziej grę logiczną. Mm, no tak, aczkolwiek sam motyw tego... Sam motyw tego poruszania się i to, Za że czas się sprawdza, bo, z tobą to jest, tak. to jest rewelacja, Matrixy robisz albo róża tego typu, jakiś bullet time sobie wiesz, coś tam wy, wy e, robisz wygibasy i w sumie to zajebiście cię śledzi wszystko i zajebiście to działa no, nie? tak, możesz się turlać po kanapie, żeby unikać tych kul jak najbardziej, to jakby się w pełni zgadza tutaj zdecydowanie trzeba mieć kamerę dobrze wy, wy, wycyklowaną, tak, tak, tak. żeby ci obejmowała cały obszar e, no i co dalej i na koniec z gierek jeszcze słuchajcie, wyszarpałem coś takiego, co miałem od dawna zapisane na liście. Yy, gierkę z 2017 roku, która w ogóle yy, jakoś tam za specjalnie u nas nie była popularna, reklamowana. Yy, no jednak gdzieś tam na ocenach bardzo się fajnie przyjęła i, i, i we wszelkich materiałach, o materiałach, jakie gdzieś tam yy, czytałem, to największym jej zarzutem była po prostu stosunek jej długości do ceny. No bo jak coś kosztuje tam 160 na premierę, a, a trwa 3 godziny przejście kampanii poza tą kampanią nie ma żadnego multi, no to już jest pewien problem. Szczególnie gdy mówimy o, o gry na wiarach. Mówimy tutaj o Archangelu. Yy, czyli krótko mówiąc, fabularnie tam jakoś poprowadzonej strzelance na szynach, bo nie steruje się mechem, którego się prowadzi, gdzie właśnie wsadzają nas w takiego mecha z Pacific Rim, żywcem wyciągniętego i, i po prostu, no, fabularnie to jest mega uproszczone, no po prostu ktoś tam nas atakuje, dzieje się rozpiździel, głównemu bohaterowi ginie syn, więc wychodzi on zniszczyć wszystko, kto zaatakował i, i wiesz, siać ro, rozróbę, nie? Więc y, bardzo przyjemnie się w to gra, mogąc y, bez, bez wielkich tam problemów niszczyć wszystko, co jest od ciebie mniejsze i, i być z pozycji tego, wiesz, mecha czy godzilli, która po prostu jara się, wiesz, strzelając do mrówek, czołgów, helikopterów i wszystkiego, co tam jest jeszcze. Fajnie jest poprowadzone, że tam cały czas do radejka ciś, wiesz, jakieś podpowiedzi od komputera dzieją i, i wiesz, czy się rozglądać w lewo, czy w prawo, bo powiedzmy, że y, jak to strzelanka na szynach, no sama niby kieruje tym mechem, ale ty się musisz rozglądać tak w dosyć szerokim zakresie ruchów, bo mogą cię atakować, wiesz, centralnie gdzieś tam z lewej, z prawej. Wiadomo, że wszystkiego nie widzisz, patrząc się cały czas przed siebie. E, więc to jest ok. Jakoś tam trzeba reagować na te komunikaty. E, no i co ciekawe, to jest system strzelania wykorzystujący tarcze, które są też w tych rękach mecha wbudowane, więc trzeba reagować cały czas też na ostrzał i, i tam wykonywać jakieś dodatkowe ruchy typu mm, łapanie jakichś y, wyrzucanych ze statków pomocniczych y, co oni tam wyrzucali? Jakieś beczki z nanomaszynami, które cię leczą. Coś takiego. Czyli po prostu życie łapiesz, o ile umiesz je złapać, jak na ciebie leci. I, i jeszcze są pięści standardowe do, do zburzenia jakiegoś mostu czy wykonywania tego typu akcji. Czyli, czyli jest kilka ruchów poza samym strzelaniem. No i oczywiście różne bronie, głównie, głównie tam rakiety i, i, i działko jakiegoś typu wulkan. W dwóch rękach niezależne od siebie, więc można dosyć ostrosiać pożogę. No i to jest zwyczajnie przyjemne, fajne. No, nie jest to grafika, grafika standardowo jak w tego typu grach, które starają się mieć ją w miarę realistyczną, a, a nie typowo kolorki jak w tych wszystkich grach wierowych. No to jest to poziom ps nie Tutaj widzimy dużo takich elementów, które nie pasują do obecnej generacji, gdyby to odpalić na monitorze, ale mimo wszystko jest przyjemnie i jakby chyba najważniejsze to skalę czuć odpowiednio, że ty jesteś mechem, który jest w wysokości powiedzmy, połowy sporego wieżowca, a ludziki to są naprawdę murweczki i trzeba się postarać, żeby gdzieś tam dobrze je trafić. Tak naprawdę nie powinniśmy ich trafiać, bo to jest bardzo uproszczone docelowanie wulkanem, no ale nieważne. Czuć moc w każdym razie. Czuć moc i, i gierka była do wyrwania, żeby nie skłamać, ją chyba sieknąłem za, nie wiem, 40 parę złotych właśnie na tej przecenie, która też była dwa tygodnie temu, czy trzy. I myślę, że jak tam się pojawiła, to, to na że na pewno będzie wracała. Jest to dobry moment na jakby... No po prostu trzeba wiedzieć, co wybrać z tego, z tej tony gier, bo nawet Beat Sabre ma swoje chyba ze 12 podróbek już na, na PS wiesz, różnych yy, dostępnych i nie jest łatwo nawet znaleźć orkinał. Yy, no w tej cenie za 4-5 dyszek to, to Archangel jest naprawdę fajną pozycją, nie? I, I niezbyt wiele jest tytułów, które dobrze gdzieś tam yy, i przede wszystkim w realiach wojennych osadzają tego mecha, a nie powiedzmy tak jak Rix, yy, wiesz, jakąś tam sportową yy, walkę na arenie, nie? Tutaj mamy trochę poczucie tej przestrzeni i, i tego, że się różne ciekawe rzeczy dzieją. Z z złego lepiej mieć trzy godziny w miarę, wiesz, agresywnie zaplanowanej walki, którą możesz sobie na różnych poziomach y, roztwarzać lub tam nawet do, wiesz, opcji y, permanent debt, tak, czyli za jednym podejściem na, na, na najtrudniejszym poziomie, a, a po prostu się pomasterować to wtedy kilka razy, co najmniej to przejdzie. Przejdziesz. W tych no pieniądzach tak. polecam sprawdzić. Tak, tak, tak. tak. Jeżeli to jest, to jest na szynach, nie? Mówiłeś. Tak, to jest na szynach. Tutaj nie sterujemy sami mechem, jakby w 100% procentach sterujemy jego yy, rękami, Hmm, tak, strzelaniem, tak, tak. celownikami, no, tak. tarczami i no i mamy głowę tak naprawdę tylko do rozglądania, czyli y, na przykład znanego z, z, z tej strzelanki If Walkiri, y, celowania jakby przez pryzmat miejsca, w które się patrzymy, tam była taka opcja, że rękami celujemy z jednego działka, a, a załóżmy drugi, drugi celownik mamy tam, gdzie się patrzymy, więc możemy naraz prowadzić ostrzał, załóżmy w dwóch różnych kierunkach, nie? z dwóch broni. To, to tutaj niestety tak nie ma, jedna ręka to jest jeden, celownik, druga ręka, drugi celownik, a jakby głowa tylko do rozglądania się służy. Mm -hmm. No, ciężko mi jest stwierdzić, na ile ona jest y, przyjemna do ogrywania dla, dla kogoś, kto ma bardziej wrażliwszy mm, błędnik, bo, bo na mnie to kompletnie nie robiło wrażenia. Ten mech się porusza dosyć wolno i, i jesteśmy osadzeni w tej kabinie, więc są te elementy jakby stałe, które się nie poruszają i, i to jest taki chyba najdelikatniejszy sposób na to, żeby, żeby gdzieś tam kogoś umieścić w przestrzeni. No, z uwagi, że nie mamy żadnych tam rolek, przewrotek i obrotów, wiesz, o 360 to się tak naprawdę nic nie dzieje, nie ma poczucia, że się zaraz tam przewróci. Mhm. Spoko. Nie, miałem tylko takie pytanie, czy, czy, czy ta broń, którą mam, by działała, ale to w ogóle chyba nie miałaby kompletnie sensu. Nie, nie, nie, kompletnie. Tutaj musisz mieć te ręce, jakby na nich zamontowane zarówno tarcze, bo one są na jednej, na drugiej ręce, jakby nie zasłonisz się w 100%, bo, bo ostrzał masz, wiesz, powiedzmy w ramach 180 stopni, a tarczą się zakryjesz na przykład tylko na 120 stopni, nie? Z, z lewej sprawy, czyli lewą ręką prawej strony całej nie zakryjesz, więc trzeba wymieniać między ostrzeliwaniem się, wiesz, lewą ręką, a, a prawą tarcza i na odwrót, tak jak po prostu cię tam kolejne fale jakichś wrogów najeżdżają, tak? Mm. No i oczywiście jest to trochę spoko, tego spoko. rozpierdolu na ekranie, więc wiesz, naraz możesz być atakowany z powietrza, z ziemi, przez piechotę, przez czołgi i po prostu trochę musisz się wtedy nagimnastykować, żeby tam zaraz życia całego nie stracić. Mm. no spokojnie. Ale to jest spoko, przyjemne, wiesz, wojskowy klimat jakby, no, no... Tutaj, wiesz, no robi robotę klimat tego po prostu mecha i że jesteś największy i się jesz, wiesz, wszystkim spuszczasz w pierdol, no więc tym bardziej, że tam jest trochę, wiesz, y, motywu zemsty w tym wszystkim, więc elegancko. No. Z tego, co na... słyszę, jest, jest w co grać na wiaże. nie spodziewałbym się po premierze. Yy, powiem ci, że te gry jest, wiesz, y, trudno w ogóle znaleźć, to tu mówimy tutaj o najlepszych grach. Myślę, że moglibyśmy jeszcze spokojnie zrobić listę kiedyś na, kon na koniec roku, jakieś ze top 20 byśmy wybrali, co Krystian? Było, było, było byłoby, ja. Ja, ja bym miał parę tytułów. A? Dokładnie, myślę, że już spokojnie to jest moment, kiedy można takie 20 gier do biblioteki wrzucić i, i mieć spokojną głowę. E no i tyle, no. Tyle, jeżeli chodzi o wiarę nie będę się tam wracał do jakichś starych yy, gniotów, które odpalałem na Xboxie i coś tam testowałem, jakieś Lego Wars, Halo 4 czy Insight, no to powiedzmy, że wszyscy wiedzą o czym mowa yy, Overcooked dwójkę też ograłem i przeszedłem, jakby ale, rozwinięcie ale... pomysłu z jedynki dosyć no właśnie, dosyć. ale faktycznie jest tam taka różnica w tym wszystkim? Co ty, różnicy nie ma prawie żadnej, no wszystkiego jest więcej po prostu Aha. nowe plansze i tyle, nie? I lecisz. Parę Aha. rzeczy, wiesz, nowych wymyślili. Nie wiem na ile, w jedynce nie pamiętam, bo, bo jedynki chyba całej nie przeszedłem. Eee, ale w jedynce się nie spotkałem z tym nawet na późniejszych poziomach. Nawet u Tomka graliśmy wtedy, pamiętasz? I tam było tak, że jak się uczyłeś schematu jakiejś planszy, to, to powiedzmy, no musiałeś wejść ten schemat od początku do końca, nie? Mhm. I tutaj zdarzyło mi się kilka razy coś takiego, że wchodzisz w jakiś schemat i patrzysz na początku i stwierdzasz sobie o nie, jakie to jest przejebane. Tutaj jakieś wąskie korytarze. Coś znika w ogóle. Nie masz jak przejść. wiesz, Pusty przebieg robisz i, i w ogóle jesteś uwięziony. I resetujesz to po pięć, po dziesięć razy, żeby wiesz, wyrobić sobie jakiś tam dobry plan, dobre nawyki. A potem się okazuje, że po pierwszych dwóch minutach z pięciu wszystko na przykład wpada do tunelu czasoprzestrzennego i, i masz wtedy 30 sekund, kiedy możesz biegać swobodnie po całej mapie, bo się gdzieś tam teleportujesz i po prostu w te 30 sekund nabijasz 90% wyniku, nie? a potem lądujesz Aha. z hukiem na ziemię, więc na przykład wiesz, z balon zaczyna spadać załóżmy balon czyli tratwa podwieszona pod balonem urywa się z balonu, zaczyna spadać w dół potem ląduje na jeziorze, więc takie nie, nie każdy level, ale powiedzmy no jest kilka takich ciekawszych, które się jeszcze zmieniają w trakcie i to jest chyba, chyba jakieś nowum dla serii, chyba że było gdzieś w dodatkach, których nie widziałem mhm. znaczy tak, tak, tak. ale, ale to nawet po screenach jak widziałem to to tak bardziej to wygląda jak dodatek do jedynki niż taka dwójka, dwójka, nie? A czy wiesz, co dodatek? Nie, no bo jest naprawdę kompletny świat po 6 leveli, 6 światów, czyli 36 leveli, plus jakieś tam wiesz, potyczki yy, przeciwko sobie, jakieś, wiesz. Yy, yy, nawet nie sprawdzałem, czy to multi jest tam wirtualne, czy w sensie, czy można typowo grać po sieci, bo, bo w sumie mnie to nigdy nie interesowało. No ale jakby wszystkiego jest więcej, no dodatek wpada, to wpada to jest jakaś tam paczka leveli, nie? no ale umówmy się, to jest. Te lewele są tak skomponowane, że zupełnie inaczej się je gra w pojedynkę, w dwie osoby, w trzy czy w cztery. Zupełnie no tak, tak. inne są wtedy poziomy jakby trudności dlatego, że stanowiska są w określonej ilości zaprojektowane i ten plan, co się sprawdza bez problemu na dwie osoby, to przy trzech już się gubi, bo masz więcej punktów do zdobycia, a nie masz jak się podzielić robotą, więc zupełnie inną trzeba obrać strategię, więc pod tym kątem, jako gra imprezowa, to jest gra imprezowa, nie oszukujmy się, to, to jest chyba dosyć ciekawe, nie, że, że nie, nie, nie powoduje wznużenia w tobie, że odpalasz znowu te same levele, bo powiedzmy, że wiesz co działa, ale to jak działa dany level, to się orientujesz tak naprawdę po 10 sekundach, nie, tylko potem jest kwestia przygotowania jakiegoś do dobrego sposobu i strategii współpracy, żeby oklepać określoną ilość punktów. Hmm. Okay. Czy ty grałeś w pojedynkę, czy grałeś w kilka osób? W, w każdym chyba wariancie, wiesz, od, od jednej do czterech osób. I nawet bo Pamiętam, jak grałem w pierwszą część, to było w pojedynkę próbowałem i nie podobało mi się strasznie, no bo, przyszedłem no może bo dwa to, poziomy, a w było magia. to nie jest fajne w no tym. Nie, nie traci, traci w cały smak ta gra. No jasne, że tak. Natomiast yy, czy w pojedynkę, czy w dwójkę, czy w ogóle poprzez dzielenie się padami i wyrywanie go sobie wzajemne, no jakby to wszystko yy, się spisuje. No im, im więcej osób, tym weselej To też fakt. Ja pamiętam te chwile, kiedy pojawiały się krzyki, krój, krój mięso, przygotuj mięso, tam ci się pali. To, to było fajne w overku. To no wbrew, wspominam wbrew, bardzo dobrze. Wbrew, po, wbrew, pozorom to przy, przy tam trzech czy czterech osobach to zdecydowanie ktoś powinien być masterchefem i wiesz, i tam zarządzać innym, bo inaczej to się spierdoli. Po prostu nie sposób ogarnąć, jak masz jakieś tam określone zadania. I to, to faktycznie tak, to jest taka, mocno animowana wersja jakiejś tam piekielnej kuchni, czy in, jak te programy się nazywały, nie wiem. No, fajne, w każdym razie fajne. Nie da się ukryć, że że, że jest to spoko. Tytuł, jeżeli ktoś oczywiście ma znajomych. Mm. Okej, okay, Rafale. E, coś jeszcze? E, f, no, odpalałem Unravel, to co mówiłem, że, że też kupiłem jedynkę, dwójkę. No śliczna gierka, ale myślę, że jeszcze jeszcze trochę w nią pogram i od razu jedynkę, dwójkę, coś opowiem więcej. Byłem na Jokerze po twojej zapowiedzi, póki jeszcze miałem tą kartę, to, to jeszcze skoczyłem i jakby w pełni się podpisuję nad poleceniami i wcale się nie dziwię, że w ogóle zarobił jako najwięcej z filmów z kategorią R i tak dalej, i tak no, dalej. Bardzo, bardzo fajne dzieło. Mhm. E, dobra. E, Rafał. Nie wiem, Kostaki. czy coś komentowaliście tam jeszcze ten temat tego Jokera po tym, co, bo ty byłeś świeżo praktycznie po premierze i jeszcze zrobiliście jedno nagranie. Ja oczywiście nie słuchałem tego, jak nagrywaliście weze mnie, e, więc znaczy, ten ja, jest Nagraliśmy o tym odcinek, później jak Wojtek ostatnio wpadł, to też o tym powiedział. Że oglądał. Że oglądał i powiedział, co mu się tam podobało, co mu się nie podobało. Znaczy nie, głównie co mu się podobało w sumie. I tyle chyba. Nie wiem. No Jak chcesz, to, to możesz coś o tym powiedzieć, ale no, tylko nie, nie za dużo. Nie, nie, ja myślę, że tutaj nie ma, wiesz, co dodawać. Jest fajny materiał, może tak na dokładkę, jeżeli ktoś obejrzał ten film, czy po naszych, czy po jakichkolwiek innych recenzjach i gdzieś tam yy, ma poczucie, że, że, że chciałby jakoś docenić yy, pracę tego naszego yy, Jokera nad tym filmem, to bardzo fajny na temat y, jego, jego gry, czy też w, w, może nawet... Y, ciężko powiedzieć, czy chodzi, znaczy, oczywiście chodzi o grę, ale nie chodzi o taką typową grę aktorską, tylko tam się bardzo mocno autor tego filmu na YouTubie skupia na y, elementach, które pojawiają się podczas gdy aktor nie mówi, a gra po prostu swoją twarzą samą i tego bardzo dużo było w Jokerze, ale też w kilku innych filmach tego, tego gościa, jakby gdzie on grał jakąś główną rolę. Nie będę się silił na jego imię, nazwisko, bo mi się zawsze, jakby nie mam pamięci do tego i. Nie pamiętam, jak on się nazywał. W każdym razie skazany na film. Taki kanał jest na YouTubie i tam jest bardzo świeży materiał kilkunastominutowy na ten temat z wieloma urywkami, analizami scen właśnie pokazującymi, co się działo w kilku innych filmach też, w których on zagrał i, i, i miał tam po prostu trochę, trochę do pokazania swojego kunsztu i, i to się faktycznie. Jakby można poczuć ten klimat. Jeszcze się inaczej spojrzy przez to na Jokera, aż może przyjść nawet moment, że się będzie chciało go obejrzeć drugi raz. Więc polecam ten materiał yy, skazanego na film. Myślę, że kto będzie chciał, to sobie zobaczy. Mhm. Tyle, bardziej, okay. jeżeli chodzi o Jokera ode mnie. E, dobra, więc Rafale, starczy pół godziny. E, Zdecydowanie. Z, hi, hi, hi park, hi parkiem, Dobra, e, Michale, co tam u Ciebie? U mnie wjechała FIFA i Call of Duty ostatnie Oho, dwa tygodnie to są, to są takie coroczne standardy Call of Duty tak, i FIFA to coroczne to so, standardy, to są takie tylko coroczne standardy. Zwykle, zwykle FIFA nie siada tak dobrze jak Call of Duty a w tym roku jest odwrotnie ale do Call of Duty pewnie wrócimy za dwa tygodnie jak, jak też sobie ograsz żebyśmy mogli tak, spokojnie tak, tak. dyskutować mhm ale o FiFi już mówiliśmy na poprzednich odcinkach, tylko dodam od siebie, że jest e, tryb Ultimate Team cholernie wciągający. No jest, jest. E, paczka za paczką skład Battles, znowu coś odblokowane, znowu ustawienie składu i już doszedłem do tego etapu, gdzie mogę naprawdę e, dumnie reprezentować swoją złotą jedenastkę z Bundesligi i po prostu chyba zacznę grać online. A za, z, zacząłeś padem w ściany. Z, zacząłeś już grać online, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Dopiero gram sobie składba Battles, bo nie miałem za wiele czasu, żeby, żeby online pograć. Mhm. I też miałem od czasu do czasu problemy z internetem, więc nie, nie ruszałem tego. Jak miałem ochotę na online, to odpalałem Modern Warfare. Mhm. Mhm. Okay. I tak no dobra. na zmianę te, te dwie gry, plus e, wspomniany już wcześniej request był też gdzieś tam przewijał. Ale... Największym highlightem zeszły, z, ostatnie, z ostatnich dni, czyli ze wczoraj, był wyjazd ze znajomymi do tłumaczenia z niemieckiego do labiryntu strachu, który jest w Niemczech, w mieście Bottrop, 80 km ode mnie. Postanowili, postanowiliśmy sobie w ramach Halloween zrobić taki mały wypad, żeby trochę się się wystraszyć, zobaczyć coś nowego, bo jednak nigdy nie byłem w czymś takim, czy w Domu Strachów, czy, czy w Escape Roomach. To był mój pierwszy raz. I muszę powiedzieć, że było to całkiem nowe i przyjemne doświadczenie dla mnie. Um, o co chodzi? Za 35 euro była promocja, żeby kupić bilet na 6 atrakcji w Labiryncie Strachów i najdłuższa z atrakcji y, główna atrakcja, która jest y, na okres Halloweenowy wystawiona była historia kryminalno-fantazy, która odbywała się 100 minut i była przepełniona różnymi salami, profesjonalnymi aktorami w przebraniach, scenami, musicalami. Weszliśmy tam grupą 20-osobową i mieliśmy wprowadzenie do takiego jakby hotelu Paryż, rok 1928, jeśli dobrze pamiętam. I okazało się, że w tym hotelu nastąpiła seria tajemniczych morderstw. I my, jako grupa 20 ludzi, którzy chcą zwiedzić ten hotel, jesteśmy... Przydzielone zostało nam zadanie rozwiązania tej zagadki, tych seryjnych morderstw. I krok po kroku, poznając nowych ludzi tych całych korytarza w pomieszczeniach dochodziliśmy do kolejnych punktów rozwiązywania tej historii, czy pomagaliśmy kucharzowi, nie wiem, zrobić mikstury i tak dalej, że każdy gdzieś ktoś nam e, dał kolejną wskazówkę, przy czym okazało się, że ho w hotelu jest demon, który, który dokonywał tych wszystkich zabójstw. Krokiem... Krok po kroku dostaliśmy coraz więcej wskazówek, jak przegonić tego demona i na końcu była fajna, dosyć straszna scena, gdzie byliśmy zamknięci w klatce, 20 osób w ciasnej klatce, że staliśmy ramię w ramię tam i demon zaczął za nami biegać e, chwytając nas po prostu wszystkich za plecy, co było z... Nie, to było nawet straszne, nawet się przestraszyło, bo... <grym> No. bo łatwo się mówi a to tylko, jest, to tylko jest gra, to tylko jest teatr ale jeśli tam się stoi i każdy, każdy patrzy na siebie i jesteśmy o cholera, jesteśmy zamknięci w klatce więc to trochę ci ludzie mhm. też się, się sami nakręcali na ten strach byliśmy też jedna scena odgrywała się w kuchni gdzie był psychiczny kucharz gościł obryzgany krwią, z nożem w ręku który nas zaprasza i mówi, ha, chodźcie, chodźcie, zamknijcie za sobą drzwi. Jak zamknęliśmy drzwi, to zaczął się wydzierać, nienawidzę was, <głosy> czego wy tutaj chcecie i zaczął nożem walić po stole. A my tak stoimy, każdy pod ścianą i nagle mówi, podejdźcie do stołu, będziemy gotować mikstury i zaczął ludzi po prostu szarpać i krzyczeć na ludzi i ludzie zaczęli po prostu też panicznie patrzeć. Niektórzy się naprawdę wystraszyli. No dobra, graf Wiadomo, to było... Tak, to była, to była gra aktorska, on, on spełniał swoją rolę i spełniał ją zarąbiście, naprawdę. Jak podchodził do mnie, to ja się modliłem, kurde, nie, nie, patr nie patrzyłem na niego, po prostu się go bałem. Że taki był odruch, że, że patrz w ziemię, patrz w ziemię, nie, nie narzucaj się, ale też miałem przydzielone zadanie, żeby tam mieszać w ganku z wodą i zawsze dostałem zjebkę, że mieszam albo za wolno, albo za szybko i zawsze do mnie podchodził po czym wziął hochle z tą wodą i mnie oblał i spytał się, i co, dobrze zamieszałeś? ja mówię, nie wiem, to mieszaj dalej <laughs> więc taka naprawdę interaktywna, interaktywna historia tam było wszystko połączone tam, tam był trochę escape roomu gdzie mieliśmy właśnie w kuchni zdobyć wszystkie wszystkie, wszystkie... Składniki potrzebne do ugotowania mikstury czy, czy było trochę musicalu gdzie było śpiewy, tańce yy, były ciemne przejścia oczywiście powiedzieli nam że w hotelu występują problemy z prądem jak będziemy przechodzić po korytarzach żeby się trzymać siebie no i wiadomo przechodzimy przez oświetlony korytarz i nagle gaśnie światło i nagle otwierają się jakieś drzwi i ktoś zostaje złapany i znowu jest krzyk po prostu była taka, to trwało 100 minut, już chyba wspomniałem, cała taka, ta, taka historia niczym film. I później wszystko skończyło się szczęśliwie. Wypędziliśmy demona z hotelu, zaświeciły się wszystkie światła i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Hotel został ocalony. Ach. I to była jedna, jedna z sześciu atrakcji. To była Ta, ta główna atrakcja z, później kolejna atrakcja, kolejną atrakcją był opuszczony Przejście przez opuszczoną kopalnię, która była też zamknięta. Wszystko było nakierowane na całe, całe, całe. Wszystkie sześć atrakcji było nakierowane na lata 20. Co roku chyba się tam u nich zmienia ta, ta cała scenografia. Nowe pomysły, nowy, nowi aktorzy, nowe historie. I mm. w tym roku też y, opuszczona kopalnia. Przyszliśmy tam do kolejki. A od razu wyszedł na nas koleś y, górnik w kasku. I grał też, zarąbiliście swoją rolę. Od razu do nas wystartował z seksem: czego wy tu chcecie, co jeszcze powiecie, że bilety macie, że chcecie wejść, no dawaj to, i co się ociągasz? Każdy dostał zjebę w kolejce. Ktoś się zaśpiał, a ty, co się to śmiejesz, Chodź no tutaj, yeah. po, prostu, po prostu takie cały czas jakieś aktorstwo, cały czas gdzieś nas tam gnoili i tak dalej. I to było, to było bardzo spoko, bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Weszliśmy do tej, do tej, do tej kopalni I najpierw byliśmy w takim wagoniku, który zjeżdżał niby tysiąc metrów w dół i w wagoniku na przemian gasło światło i tu ktoś coś krzyknęło, coś uderzyło w ścianę i stoimy. Tak, to było w osiem osób, grupy 8 osobowe. W tym wagoniku było naprawdę miejsca na siedem na osób, a wciskali specjalne osiem osób, żeby było ciasno, żeby te, te napięcie po prostu było większe w tym wagoniku. Otworzyły się drzwi po paru minutach i musieliśmy po prostu, były tylko oświetlone schodki w dół i później ciemny korytarz i gdzieś z tyłu była, było czerwone małe światełko. Jak byliśmy w połowie tego korytarza, wiadomo, z każdej strony coś gdzieś... I coś uderzyło, coś stuknęło, coś na nas wyskoczyło, nagle widziałem jakąś rękę przed sobą taką z, z, z pazurami i zawsze, zawsze to było jakoś dograne, żebyśmy w najbardziej niespodziewanym momencie się wystraszyli i tu ktoś został zapany, tu mnie ktoś coś pociągnęło za kaptur, cały czas cały czas była akcja i w połowie tego korytarza, jak szliśmy do tego czerwonego punktu, ten punkt zgasł i była panika. <grywa> I krok po kroku była prosta droga szliśmy trzymając się ścian, żeby jakoś y, równowagę w ciemności, wszyscy trzymali się ściany, no i wiadomo czasem była luka w ścianie i, i ręka nas łapała i to były takie, takie też straszne momenty przechodziliśmy koło różnych y, kratek ktoś y, nagle kijem bejsbolowym uderzył w kratkę przed nami <grym> to takie momenty, gdzie naprawdę... Byłbym pracować w takim miejscu, ale żebym tam się, kurde, wyżywał. A to, a to powiem anegdotkę z pracą y, na końcu, bo zaproponowali mi pracę tam. Ale to, to, to zostawię na koniec. No to ciekawe, no. Przeszliśmy przez ten labirynt, to może trwało y, 10 czy 15 minut całe przejście. No i moi, moi znajomi trochę byli przestraszeni, a nie wiem, czy to, czy to dziwne we mnie, że ja wyszedłem po prostu z bananem na mordzie byłem tak, tak ucieszony tym przejściem, że, że naprawdę sprawiało mi to frajdę, ten, ten strach. Mhm. Kolejną atrakcją było e, takie przedstawienie, trochę, trochę komediowe show, trochę, trochę też straszne, y, głównie w przedstawieniu, to było takie luźniejsze przedstawienie, w przedstawieniu pokazywali mniej więcej o, to, jak jakimi sposobami odbywa się to straszenie, jak zaprojektowane są różne stroje, maski, jakie rodzaje są mask, że, że ci, co straszą, używałem czasem pełnej maski, czasem połowy maski, czasem jedynie make-upu i wszystko jeden gościu przebrany nam tam yy, po kolei tłumaczył, jak działają noże, które wbijają się niby w ciało i tak dalej. Zawołany był ktoś z, pu z publiki, żeby, żeby go pociąć po prostu tym nożem i, i bryzgała tam krew <śmiech> sztuczna... <śmiech> To było też tak tak bardzo fajnie zrobione. No Kolejne dwie atrakcje były na dworze. Była taka alejka e, do robienia selfie. Różne były e, punkty w tej alejce, gdzie można było się zatrzymać i była na przykład stara łazienka z, z, ze starą wanną obryzgana ściana krwią i szło sobie po prostu wejść do tej wanny i sobie selfie zrobić. Czy, czy stół jakiś... E, z, filmów horrorowych z rozwalonymi naczyniami. Usiedliśmy sobie tam w czwórkę, zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie. Szubienice. Wszystko, wszystko. nawet był, O, nawet był ten domek ze słodyczy z Jasia i Małgosi. tam Można było sobie przed tym domkiem zrobić zdjęcie. Mhm. No i ostatnia bardzo fajna atrakcja był cyrk. Gościu, przed, przed cyrkiem stał facet ubrany w, w spódniczkę. Gościu był dwa na dwa, taki taki dwa na dwa zbudowany, łysy kark, wytatuowany, w ryżowej obcisłej koszulce i, i, i z Jägermajstrem w ręku. I on mówi, czego wy tu szukacie? Chcecie wejść do środka? Poproszę bilety. Nie I, i, i, każdy już tak patrzył, okej, OK? <śmiech> to znowu nas też będzie gnoił. Dobra, wbijajcie, już nie obchodzi mnie, wbijajcie tam do, do przodu, tak, tak na, na pełnej wyjepce nas tam wprowadził. I mieliśmy tam jakąś serię pytań. W tym cyrku siedzieliśmy sobie w 10 osób serię pytań i za każdym razem niby jak padała zła odpowiedź na te pytanie, to ginęły y, młode pieski z tyłu za ścianą i za każdym razem był taki strasznie przeraźliwy dźwięk zażynanych zwierząt. <laughs> I my tam siedzimy i tylko każdy patrzy na siebie i każdy tylko myśli, o kurde. Później rozdali nam po tych serii pytań za karę. Nie odpowiedzieliśmy na żadne z pytań dobrze i za karę musieliśmy przejść przez ten cały cyrk, przez korytarze i dostaliśmy do tego Specjalne okulary, które wyoszcz wyoszczają efekt światełek i lampek, które były rozłożone po tych korytarzach, czyli wszystko było takie oślepiające, bardzo błyszczące i myśmy tam przechodzili też trzymając się każdy za, za ramię, przechodziliśmy sobie i najlepszym momentem było, kiedy wyszliśmy sobie na taki mały mostek, i na końcu mostu pojawił się koleś z prawdziwą piłą mechaniczną odpalił ją i szedł w naszą stronę i zasadą było nie mogliśmy się cofnąć nie mogliśmy zrobić kroku w tył więc kolega który stał ja stałem jako drugi kolega który stał pierwszy tylko czułem jego opieranie się o moje ręce coraz mocniej i ja nie wiedziałem czy mam go trzymać do przodu czy po prostu zluzować trochę chwyt i go wpuścić w moją stronę ale udało się, że kościół dźwignął tą piłę i przeszedł po prostu z piłą nad nami i patrzał każdemu w twarz tak z trzech centymetrów. <grym> Był... Soczewki, zęby, wszystko było idealnie zrobione. Choreografia była 10 na 10 w tym. To było takie, takie 6 czy 5 atrakcji w tym. zajęło nam to cztery pół godziny wszystko razem wzięte, łącznie z przerwami na coś do picia i... i... Zwiedzaliśmy tam sklep z, z pamiątkami i na końcu właśnie ten smaczek, jeśli chodzi o, o zyskanie pracy tam, bo, bo szukają ludzi. I był Joker, prze facet przebrany za Jokera, który chodził między ludźmi i zaczął się właśnie śmiać jak Joker. Więc ja stwierdziłem, nie podobał mi się jego śmiech, trochę, trochę był taki słaby i stwierdziłem, że zaśmieję się lepiej od niego. <laughs> I zacząłem za nim chodzić i śmiać się razem z nim. W końcu się odwrócił i mówi do mnie do ucha Słuchaj, słucham, szukamy ludzi do pracy. <grafy> Jakbyś chciał, podeszli CV. <grafy> mm -hmm. Ja mówię, nie, za daleko niestety, ale chętnie bym się spróbował takiej pracy, bo naprawdę jebać po ludziach, <grafy> straszyć ich, to jest, to jest trochę nawet przyjemne to jest. Być, straszyć ludzi i być wystraszonym w taki sposób. Było to, to naprawdę coś, coś czego jeszcze nigdy wcześniej nie, nie widziałem i pierwsze doświadczenie było świetne i na pewno następnym razem, może w przyszłym roku, kiedy zmieni się znowu, znowu będzie inna historia główna i tak dalej, na pewno chętnie zgadzam się z kumplami, żebyśmy jechali tam jeszcze raz i po prostu żebyśmy tam co roku, kiedy jest zawsze jakaś nowa scenografia, żebyśmy pojechali to obczaić, bo naprawdę jest, jest przeżycie godne eee, do ty, zapamiętania. Ty, ty, ty byłeś tam wczoraj miał? Tak, wczoraj. A i pisałeś, że, że nie chce ci się jechać? Nie chciało mi się jechać, bo jednak... <laughs> <laughs> ale to u mnie, u mnie zawsze tak. Jak mhm. mi się gdzieś nie chce jechać, to jest najlepsza zabawa. Mhm. Nie no, bo tutaj też był ten czynnik, że jestem trochę przeziębiony i wczoraj wolałem, wolałem też poleżeć trochę w łóżku i, i dojść do sił. Ale stwierdziłem, że mam też dzisiaj wolne, więc, więc pojechaliśmy wszyscy razem. Mhm. E, e, ja w ogóle jak już jesteś przy tym to ja byłem też w, w czymś takim w Londynie byłem e, the, London The Dungeon czy Dungeon London no, nie, nieważne e, byłem w tym, ale to było dosyć średnie e, i już więcej bym tego, bym tego nie powtórzył ale e, na Halloween właśnie w parku rozrywki pamiętam parę lat temu e, byłem właśnie e, tutaj wa, w, w Anglii i też miałem chyba tam cztery atrakcje, jedna to była jakiś tam labirynt piły były one takie dosyć tematyczne i pamiętam właśnie też to co mówisz koleżka, koleżka z piłą mechaniczną za, za nami gonił, nie można było dotykać aktorów tego typu rzeczy, chodziło się w grupach pamiętam, ja miałem bardzo nieprzyjemną sytuację znaczy nie, nieprzyjemną też miałem, bo to, bo to tak się można zastanowić, bo rzeczy. Czy, jesteście, czy jest to w stanie was przestraszyć jeszcze, tak? No ale jednak w niektórych momentach jeszcze jest, zależy jak to jest zrobione. Ja akurat miałem taką sytuację, że to było dosyć hardkorowe, bo weszliśmy, siedzieliśmy w grupie i kazali nam założyć e, taką siatkę jak na pszczoły są, jak na ul. I powiem wam, że każdy założył, i było ciemno, e, delikatne światło. Jak, ka jak każdy to założył, jak w ogóle założyłem to, to na siebie, to naprawdę niewiele widziałem w tym. I naprawdę było dosyć ciemno, a ja miałem to cały czas założone i jakieś pojebane światła. A później w tym kazali nam wejść do jakiejś tuby, do jakiejś, do, do jakiejś no po prostu tuby, długiej rury, gdzie było ciasno. I jeszcze w tym i kompletnie, kompletna klaustrofobia. Więc jeżeli człowiek ma klaustrofobię, to kompletnie, nie wiem, chyba by tam szału dostał. I nie wiem, mogłoby mu się coś stać, nie? I powiem wam, że jak wszedłem z tym wszystkim i to po jakimś czasie naprawdę bardzo nieprzyjemnie się poczułem. Eee, no tak nawet nawet chyba podchodziło to pod jakiś tam strach, nie? Eee, no. To, to właśnie, to, to pamiętam z, z mojej z mojej eskapady właśnie, jak też byłem w czymś takim. Eee, no, no spoko. To takie rzeczy są spoko. Sam planowałem w tym roku, ale nie udało mi się. Może w przyszłym pójdę, bo akurat w Anglii jest tego dużo, jest w ogóle jakaś tam wyspa specjalna i wiem, że są atrakcje w tych parkach rozrywki. No, Ale wiem, o czym mówisz, Michał. Właśnie do parków rozrywki też chcemy uderzyć, bo właśnie u nas też w tym całym movie park, czy Land też są takie domy strachów tam. I może teraz już chyba raczej nie, bo nadchodzi zima, ale na wiosnę może też uderzymy tam gdzieś, gdzieś w te rejony. Hmm. No okej. Okay. Um, dobra, no to co tam jeszcze u Ciebie, U mnie już nic więcej nowego się nie wydarzyło. Jak już wspomniałem, przeleżałem w łóżku z gorączką i ani Mindhuntera zacząłem oglądać, ale zanim więcej nie, nie, nie jestem w stanie się na, na ten moment wypowiedzieć, muszę po prostu zobaczyć sobie dalej. Ale... Serial, o, serial o detektywach, którzy yy, roz, roz, próbują rozkminić zagadki morders i te morderstwa są prze. O, opisane w taki sposób, że, że naprawdę serial robi dobre wrażenie, ale więcej na pewno opowiem za dwa tygodnie, bo do tego czasu na pewno skończę. Mindhunter czy Manhunter? Mindhunter. No to, to już wycięliśmy z Rafałem, drugi sezon jest i, i nie wiem. O, oglądasz Rafał drugi sezon? Nie, jeszcze mam odpuszczone Parę, parę innych tam uruchomiłem Fajnych mm, seriali mm. po drodze Ale to już dzisiaj nie będę wchodził Na ten temat wracał <coughs> Zostawimy okay. to sobie następny raz Ale Mindhunter'y jeszcze czekają No u mnie tak samo e, Dobra e, No dobra to słuchajcie To, to może ja o czymś powiem e, Ciekawy mnie, ciekawym. Michał chciał posłuchać trochę o moim koncercie Na którym byłem O, tak. Znaczy, Ale to tak dużo o tym nie powiem Bo na oku nie, nie mówię o koncertach dużych mam e, na ogół, a na, na ogół nie, nie mówię. Dobra, no to byłem sobie w Londynie na koncercie metalowym Machine Head. E, Michał akurat wie, sporo osób może nie wiedzieć, e, no ale ale to jest do, dosyć dobry metalowy zespół, w miarę znany. E, gra tam ten po, polski e, w, gitarzysta Vox z de Decapitated. Powiem Ci, że jak on grał, e, dobrze gra, dobry jest w tym, ale on w ogóle nic nie robi na tej scenie, on po prostu stoi. On nawet, on nawet się za bardzo nie rusza, on po prostu stoi i gra. I tak jak oni tam wszyscy żywi, to tak on tak po prostu stoi i gra, nie? I tak, no, no trochę mi nie, nie pasował do, do, do tego wszystkiego, ale, ale przynajmniej, e, e, przynajmniej robi to dobrze. Na, na, naprawdę był dobry, bo później został zmieniony i i czuć było że jest trochę gorzej na, na, na tym wiośle. E, powiem Wam tak, że, że może to e, nie był taki e, f, specjalny koncert, ale wiele się na nim wydarzyło. Jakieś bujki były, e, ktoś chciał wyjść na scenę, e, co rzadko mi się w sumie zdarza. E, został bardzo hardkorowo wyciągnięty z tego koncertu, ale co najciekawsze, słuchajcie, koncert trwał 3 godziny 45 minut. I powiem Wam, że następnego dnia strasznie mnie plecy bolały. W sumie wczoraj. E, strasznie plecy bolały. E, na koncercie spoko. Ja, ja, ja mogę stać tyle, ale kurczę, następnego dnia je, je, je jest grubo. i, po, i na, Nawet już po koncercie ja tak, tak miałem ochotę sobie usiąść. Jeden zespół grał 3 godziny 45 minut grubo. Tam była 10 przerwa. W sumie była 15 minutowa przerwa, bo coś się stało. Okazuje się, że koncert nam przerwali, mm. ponieważ ktoś rzucił e, piwem w e, mikser, e, w DJ-kę, która stoi na środku. E, no, i, no to z waszego koncertu ta historia no się No tak, z, tak. Zaczęła, tak bo, bo już każdy każdy serwis y, pisze o tym. No, no, więc więc tak, no, po prostu ktoś rzucił, ale w, wiesz, to, m, najlepsze jest to, że, że to było śmieszne, bo my nic nie słyszymy a oni grają, a oni grają i oni grają, oni grają tak z minuty jeszcze grają i, i nie słychać ich, kompletnie ich nie słychać, oni grają, Osa śpiewa, oni grają na gitarze, na perkusji i dopiero później rozkwinili, że coś jest nie tak, nie? E, więc to było dosyć ciekawe. No i no i z tym zespołem że się fajna rzecz, że oni całą trasę, co, co jest fajne, transmitują, transmitują na żywo, więc słuchajcie, no oni grają co dwa dni, grali w sobotę, więc dzisiaj grają, więc powiem wam, że e, oni chyba w Manchesterze dzisiaj będą grali e, i chyba za godzinę normalnie w Facebook wchodzicie i, i macie koncert live, e, live, e, live macie na Facebooku, więc to jest fajne, mało zespołów tak robi, a oni całą trasę w ten sposób robią i nagrywają i na, na, nawet nawet tam była taka sytuacja, że jak przerwali ten koncert, to się pytali tego e, e, w, w, wokalistę kamerzysta, co on ma teraz robić, nie? A on mu tam pokazał, no nie wiem, no kamery tych ludzi teraz, no nie wiem, no rób coś, no. E, no i e, mi oczywiście udało się złapać kostkę, w sumie mamy już dwie maczne heda z dwóch różnych koncertów, a to jest na 25-lecie płyty, e, e, Burs My Eye bodajże. E, tak czy siak, e, Fajnie, no, koncert fajny, maszyn Head'a bardzo lubię, zawsze lubię. Śmiesznie jest, bo będzie miał znowu tą samą trasę w przyszłym roku w czerwcu też w Londynie e, bez sensu. E, ale to już chyba już drugi raz nie pojadę, no bo wi wiem co tam będzie. No, e, dużo się tam nic nie zmieni, a wiadomo, no, że chodziło o te o, o, o ten album, żeby go ca cały zagrać. E, Rozumiem, że złapałeś kostkę roba Flina. E, wiesz co to jest. E, to jest. E, nie wiem, ponieważ po pierwsze nie były podpisane. Aha, znaczy, ma, mam taką pamiątkę na zasadzie, że wiesz, data, kiedy, miejsce, fajnie, super, i że i z drugiej strony mam okładkę albumu, świetne, ale to była taka sytuacja, że tam oni z jakimś, me, jakaś menadżerka stała, pod sceną po prostu. I. Oni rzucali te kostki wszędzie. O, o, oni zawsze dużo rzucają tych kostek. Akurat ten zespół dużo rzuca. E, i ta... No jak Metalika. Metalika też z kubkami wychodzi, przesypując kubków do ręki i sił. Tak, więc więc akurat tu miałem taką opcję, że ta menadżerka po prostu podnosiła, bo wiadomo, że bardzo, bardzo dużo tych kostek nie trafiało do nas, tylko prze, za barierkami. Więc ona podnosiła i dawała. I po prostu ją mówię: dobra, dawaj mi kostkę. I w ogóle dała mi dwie kostki. Ale jedną, jedną dałem jakieś tam osobie, niech sobie ma. E, więc po prostu... Nie wiem, bo akurat tutaj nie były podpisane. A, a jedną mam, ale mam e, basisty. To wiem, że mam e, ba, basisty e, oryginalnie. E, no dobra, e, to to chciałem powiedzieć o koncercie. A, ale przecież e, nie, nie samymi koncertami człowiek żyje, chociaż e, już w czwartek mam kolejny. E, to e, muszę Wam powiedzieć, może zacznę od tego, co. No dobra, no, to może zacznę od tego, po prostu co oglądałem. E, oglądałem tak, w kinie nie byłem, w kinie nie byłem, miałem iść, e, miałem iść na coś, ale jednak e, nie poszedłem. Słuchajcie, obejrzałem z takich, e, no chyba tylko jeden film warty uwagi. Shazam. E, obejrzałem, obejrzałem sobie Shazama, e, powiem wam, że e, świetny, kurczę, świetnie się przy nim bawiłem. E, fajny, lekka, lekka, fajna e, komedia. E, śmieszna, w miarę śmieszna, e, fajna antagonista no kurczę no, no, super bohater który, który jest kom, który jest po prostu komediowy sa, same, sama koncepcja tego jest komediowa no, no, rzadko się to tak zdarza chyba tylko Deadpoola pamiętam z takich ostatnich który, który brał, brał się na, na żarty a no może jeszcze tro troszeczkę te Guardians of the Galaxy tak poniekąd, ale, ale tu jest ko kompletnie komedia i naprawdę jest świetnie, świetnie przedstawiona, bardzo dobrze są aktorzy tam, tam e, e, główna rodzina w której on się wychowuje, bo on jest tam dzieciakiem, ten główny bohater e, to są dzieciaki naprawdę fajne e, fajnie grające e, i no nie wiem, wszystkie widziałem po raz pierwszy ale, ale świetnie ich dobrali co chciałem powiedzieć? No, jest tam poruszone parę rzeczy, nie tylko, nie, nie tylko to ma być śmieszne, ale jest tam jakieś fajniejsze przesłanie właśnie, e, właśnie o sierocińcach o tego typu rzeczach, jakieś tam o, o, o tym, żeby, żeby tam. E, żeby zwracać uwagę na, na innych ludzi i tak dalej, żeby nie myśleć tylko o sobie. No, jest tam tego dużo, to nie jest taki, taka y, komedia, 100% komedia, ale, ale ma też coś tam do przekazania. Jak najbardziej Shazama polecam, bo naprawdę świetnie się przy nim bawiłem i, i to pyk, i, i już nie ma, szczególnie, że to jest origin, więc w, e, możecie się dowiedzieć, czemu Shazam jest Shazamem. E, dobra, słuchajcie, to, to chciałem powiedzieć, to z filmów to tyle, jeżeli chodzi o giereczkowo, no to e, standardowo FIFA. E, z Michałem jeszcze nie pograłem, niech Michał robi formę, to może z nim e, pogram w końcu. E, poza tym e, odpaliłem Astrobota, ale to już Rafał wszystko powiedział. E, f, f, oczywiście, aha, o Call of Duty powiem na końcu. E, Frostpunk, słuchajcie... Nie Frostpanka. powiedziałem jednego, poczekaj, Krystian. No, no mów. Bo tak jak, e, tak, jak tak jak Michał powiedział, Dużo jest tych gier na Wiara i, i, i w sumie osoby, które gdzieś tam się wciąż gdzieś tam zastanawiają, czy, czy, czy to warto kupić, czy nie warto. No jakby nie patrzeć, zbliża się e, nasza rocznica kupna Wiara z Tomkiem i, i bądź co bądź na pewno będą znowu w, w cholernie przecenione e, z uwagi na Black Friday gdzieś tam na koniec listopada. Ciekawe, czy zajdą ceny poniżej tam tych siedmiu stówek, które były w zeszłym roku. A na pewno jak nie zajdą, to będą w pakiecie od razu z wieloma gramami, eee, więc, więc ja dodam tylko jeszcze tak celem zachęty jedna rzecz. No, tych tytułów naprawdę trochę się już nazbierało i to w bardzo dobrych cenach są już nie premierowych. Jakby biblioteka jest e, w porządku. I, I spokojnie za dwie, trzystówki stówki to można zrobić zakupy na pięć, siedem bardzo fajnych tytułów na długie godziny. Ale e, przede wszystkim Astrobot jest tak przezajebiście słodką grą, jest tak urocza ta postać, że no jest, jest. każdy, kto po prostu w to nie grał, a ma wiara i gdzieś tam te platformówki go nie interesują, niech sobie pobierze albo Playroom VR, bo tam jest no demem bym tego nie nazwał, bardziej taka, yy, taka, taka wersja gdzieś... No jak to na tym Playroomie, tak? Takie pokazówka możliwości, no ale opiera się to o ten sam model graficzny i tam jest bardzo dużo wykorzystanych motywów, które potem trafiły do, do pełnego Astrobota. Albo po prostu demo Astrobota już pełnoprawnej gry, tak? Obydwie z tych gier są za darmo do pobrania na, na PS Store i można po prostu to sobie sprawdzić i no, w gruncie rzeczy to się można zakochać w tym małym stworku, nie, bo on jest tak po prostu fajny, że, że dla samej, wiesz, no, przyjemności zgrania z tego, a nie samego doświadczenia w JAR też, też po prostu wciąga, nie? bo, bo się chce tam robić coraz to nowe rzeczy. I, i to jest bardzo ważny aspekt, bo potrafi przyciągnąć y, również, y, no, jakby pozwolić spojrzeć nie tylko nam, tak? Tutaj zakładamy trochę jakby temat rodzinny, jeżeli chodzi o playkę i wykorzystanie jej trochę wiesz, więcej niż poza własnym ja. No, dlatego jedyna rzecz, e, jeszcze nie przeszedłem e, Rafale tego, e, gram, ale właśnie jedyna rzecz, która będzie mnie no. w tym e, wkurzała w tej grze i, i na pewno będzie mnie wkurzała, e, to nawet jak, jak biorę ten koncept ca cały, to właśnie ten poziom trudności, nie? E, wolałbym takiego Reimena troszeczkę, żeby, żeby gra e, była w ten sam sposób pokazano, ale jednak, żebym miała jakąś trudność, bo założę się, że nie miałeś czegoś takiego, że, nie, musiałeś powtarzać level więcej niż dwa razy, powiedzmy. Jeżeli chciałem odblokować wszystko. Tak, ale nie, nie, nie bo, bo, bo zginąłeś, bo spadłeś, bo coś tam, to, to pewnie tak. W sensie, że miałem więcej zginięć niż, znaczy śmierci było powiedzmy w jednym miejscu więcej niż dwie? Na przykład. Od checkpointa? Nie, no to były takie miejsca, do których się podchodziło po 5 po, po i po 7 No razy. tak, ale ale, Mimo, że... ale to wynikało, z, bo z tego co widzę, to wynikało tylko z tego, że trzeba było gdzieś e, e, przeskoczyć, tak? To, to nie na zasadzie, Wydaje, że, że... Że, że przeciwnicy byli cie, ciężcy do zabicia, tylko że ty nie doskoczyłeś, że ci spadłeś. Też, też, bo też ich jest kilka rodzajów, tak? Oni atakują w jednym miejscu twojego stworka. A w drugim miejscu atakują na przykład Ciebie jako okulary, Ci zasłaniają, wiesz, A, pole widzenia A, to, to fajne w, w innym miejscu A. mają różne kolory, w innym miejscu na przykład wiesz, bijesz je z piąchy albo wysuwają kolce, albo robią jeszcze coś innego. I, i też masz dużo opcji na ich y, strząsanie. Na przykład, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jednych musisz... Miałeś odblokowane jakieś dodatkowe umiejętności? Nie, jeszcze. W sensie nie, nie, nie, nie, te, które nie. są montowane nie. w padzie? Nie, jeszcze nie miałem no to bodaj, że w czwartym chyba levelu na pierwszej mapie odblokowujesz linkę. I linka ci się montuje Aha, w DualShocku. A, a to linkę miałem. To, to jeżeli No chodzi i cio, to na przykład linkę, linkę też możesz, wiesz, oni, tak, ja sobie... wrogowie ci wchodzą na tą linkę i ty możesz na przykład ich strząknąć. Aha, no okej, okay, no tak, tak, tak. Jak podlatują do ciebie jakieś pszczoły, to też je możesz padem uderzyć. Mhm. tak? I to jakby, bo one atakują Ciebie jako twoją postać, która tam cały czas jest w grze. To nie jest tylko zawieszona kamera, tylko to jest no robot, tak, nie, tak, który tak. tam sobie jedzie. Eee, w kolejnym świecie odblokowujesz na przykład y, tą strzelbę wodną, czyli po prostu sikawkę. I też musisz ją wykorzystywać tak jak linkę do, do, do odblokowywania jakichś rzeczy na mapie, ale również do y, atakowania. Mhm. Więc jakby no jest trochę miksowanych takich zajęć i one są na tyle upierdliwe, że czasami synchronizacja jakby tego, że musisz jednocześnie załóżmy padem polewać wodą yy, i jednocześnie na koniec wskoczyć załóżmy, no bo jest gościu, którego musisz najpierw oblać wodą, a potem musisz wskoczyć i go tam wiesz kopnąć yy, astrobotem, tak? No. Więc tutaj bardziej chodzi o taki miks różnych założeń, bo jak jeszcze ci coś przeszkadza, albo w ogóle no na każdy koniec każdego świata masz bossa jeszcze, tak? Boss też może nie jest najtrudniejszy do przejścia, ale jakiś tam śmieszny ma swój sposób na przejście i jakimś wyzwanie stanowi, więc no jakby warto warto się w to zabawić do końca i tak jakby pozwolić sobie przejść no, pamiętajmy, że to jest nowy całkowicie przepis na grę, żeby umieścić ją w takim wirtualu i, i zrobić z tego w stu zaprojektowaną pod to platformówkę, więc no, pierwszy świat, no, to coś się powinno przechodzić de facto z zamkniętymi oczami. Krasza bandykota, trójkę, czy tam jedynkę to ja pierwszy świat, wiesz, łykam jak po prostu parcetamol. no tak, tak, tak, tak, tak nie no, yy, w porządku E, tak, więc e, też pograłem trochę w tego Astrobota, ale to tak, e, tak jak mówię, my e, jeszcze będę się w to zagłębiał. Słuchajcie, e, po, chciałem powiedzieć o trzech grach e, O pierwszej grze to, a, to to tylko, że wyszła e, nie, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś wyszła na PS3 Teraz wyszła w połowie września No w sumie nie teraz, bo prawie 2 miesiące temu e, Wyszedł Kas Castle Kr Crushers Remaster Na PS4 ze wszystkimi dodatkami Pamiętacie pewnie w 2D Chodziło się tymi e, śmiesznymi ludkami w zbroi, z mieczami ratowało się księżniczki z opresji bossów Grafika kolorowa e, Rysowana w 2D, dosyć śmieszna z jakimiś tam elementami RPG i właśnie to wyszło zremasterowane na PS4 ze wszystkimi dodatkami, z jakimiś głupotami PvP i w ogóle tam jest tego milion Nie jestem pewien, ale chyba też na Switcha wyszło. Bardzo możliwe tak, tak, bardzo możliwe, że wyszło to wszędzie, ale no, świetnie się gra, lokalnie gra się zajebiście więc jeżeli ma się z kimś grać to jak najbardziej polecam, bo ta gra się nie starzeje, ona jest świetna E, tak, e, słuchajcie, jeżeli chodzi o Frostpunk'a, to to ja dalej się w to zagłębiam I ja muszę się przygotować na tą recenzję, bo to będzie do, dosyć nietypowa recenzja Ale, Ale powiem wam ta, e, tak, że to jest właśnie taka Jedna chyba z takich niewlogierów, które grałem Że cały czas dostaję w pierdol nie? I to, I to, I to jest ciekawe, bo próbuję coś zrobić A tu okazuje się, że no nie, no ja jeszcze muszę zrobić dwie różne rzeczy i, i jest, jest ciężko jest ciężko, ale, ale, ale to, to, to będzie moja taka fajna, e, inna recenzja o której będę chciał powiedzieć, więc Frostpunk jest zajebisty póki co i słuchajcie, jeżeli chodzi o Call of Duty z Call of Duty to jest w ogóle super sprawa, bo chciałem sobie w niego ostatnio pograć, no i tak patrzę, kurczę 66 giga, no dobra, ściągam no, no dobra, w końcu mi się ściągnęło te 66 giga odpalam a to okazuje się, że je, żaden ża żaden tryb nie, nie mogę odpalić. Okazuje się, że... Wyobraźcie sobie... Ty, ma, ty masz na płycie, Michał? Nie, ja mam cyfrową. Okej, okay, więc nie, nie wiem jak ty masz, ale ja, ja mam tak, że, jak, e, że żaden tryb po 66 gigach nie mogę odpalić i teraz mogę ściągnąć pliki... Z każdego trybu I ja na przykład, jeżeli chcę multiplayer, to jest jeden plik 12 giga e, Chcę kampanię, to są dwa pliki po 12 giga, około 24 Może, do, może 20 już, nie pamiętam e, Jest jeszcze survival, to też jest jeden dodatkowy plik I jeszcze jest spec ops, czyli ta emisja chyba specjalne. To są dwa pliki, one są po, powiedzmy, nie wiem, po 6 giga każdy, czy po 8 Suma sumarum, jak chcecie to wszystko to wszystko grać to 120 giga i autentycznie tak jest na PS4. I jeszcze powiem o jednej rzeczy, że od, od chuja z jednej strony wkurwiłem się, że nie mogłem w to pograć. E, tym bardziej, że zacząłem to ściągać, ściągałem, odpaliłem. Okazuje się, że aktualizacja mnie, mnie zaatakowała i ja pierdolę. E, to już w ogóle to lałem. Ale z drugiej strony jest to fajne, bo jeżeli na przykład przejdziecie kampanię, to możecie te pliki wyjebać. No, bo nie musicie trzymać multi multi, zostajecie z multi i przepuśćmy, zaoszczędzicie, nie, 15 albo 20 giga e, miejsca, więc to jest dosyć ciekawa sprawa. Ja zobaczę w ogóle, przetestuję to, czy tak się w ogóle da e, jak przejdę kampanię i wam ewentualnie powiem, ale no jestem jestem totalnie zszokowany, że to zajmuje 120 giga, jestem ciekaw, jak to jak il, ile ta gra będzie zajmowała ca w całości po pół roku. Jak wiadom wszystkie dodatki, nie? Eee, to, to jest szok dla mnie. Patrzyłeś, Michał, ile zajmuje? Czy Call of Duty? Nie patrzyłem, ale ściągania było bardzo dużo. No. I jak kupiłem cyfrową wersję, to PlayStation Store najpierw mnie y, spytał, czy chcę najpierw grać w tryb multiplayer, czy najpierw w single player, mhm. żeby było wiadomo, co pierwsze pobrać. No, no, no. Ale pobrałem wszystko naraz przez noc, że, że nie miałem tego problemu, że coś było niedociągnięte. Ale update jest jeden za drugim. Pewnie jak po podcaście włączę gierkę, to będzie. Wczor następne... wczoraj był. 5-6Gi. O, widzisz, od wczoraj nie grałem, więc. No. Będzie update i kolejny. Wczoraj był, bo ja miałem akurat wczoraj update. No, więc słuchajcie do no Call of Duty, na pewno pogram. Może z Michałem coś pykniemy i może wam powiemy, czy fajne jest to Call of Duty, bo. No z jednej strony słyszałem, że fajne, a z drugiej strony, że, że jednak nie fajne. Nie wiem, no, muszę sam zobaczyć, nie mam zdania. Dobra, e, słuchajcie, więc myślę, że możemy po tych, e, po tym jakże imponującym początku, godzina 10, e, Hyde Parku, e, jechać dalej. E, więc w wiadomości coś się ciekawego e, wydarzyło. E, Michale, wiem, że chciałeś coś tam e, poopowiadać trochę. E, blisko on się wydarzył, w zeszły weekend. Mm -hmm. Tak. <śmiech> Czyli? A, ja jako taki, taki, jakby nie patrzeć fan Blizzarda, zawsze śledzę Diablo, śledziłem kiedyś WoWa i pogrywałem w Overwatcha, bardzo czekałem na, na, na Blizzcon, czyli konferencję Blizzarda, na której Blizzard pokazuje swoje plany na przyszłość, czyli takie małe eczy od Blizzarda. <śmiech> Oczywiście, nie oglądałem tego na żywo, bo, bo bilety na transmisję na streamy są płatne. Tak? Więc to, to, jedy... to, to, to było płatne, żeby to obejrzeć? Gdzieś trzeba było... Ja patrzałem wszędzie na Twitchach, nie było nigdzie oficjalnej transmisji, więc aha. zapewne znając Blizzard poprzednie bliskony do oglądania też były płatne. Aha, aha. To, to nie wiedziałem. Nie, więc no to z pewnością ten też. Puściłem sobie oglądanie na żywo i nadrabiałem sobie po prostu na serwisach newsowych. Sobie czytałem po prostu. Aha. I co dostaniemy nowego? Dostaniemy dodatek do WoW'a o nazwie Shadowlands, który przeniesie nas, nas do nowej krainy, krainy cieni. Czyli ile? kiedy WoW wyszedł? 2006. Bardzo dawno. mamy 2019 i ludzie cały czas dostają nowy content. Jest zawsze w co grać, zawsze nowa kraina. Naprawdę podziwiam Blizzard za to, co oni z WoW robią i po konferencji, po zobaczeniu trailerów stwierdziłem, że ściągnę sobie WoWa znowu na dysk, kupię sobie może miesięczną subskryp subskrypcję zobaczę, pogram sobie dodatek dopiero wyjdzie w 2020 roku więc może do czego czasu zapomnę znowu o WoWie i się znowu przypomni na premierze dodatku, ale chętnie znowu wrócę na, no, na chwilę Chciałbym sobie wrócić do tego świata WoWa, żeby po prostu jakoś zapełnić długie jesienne wieczory. Mhm. Mm e, co? Um, no? No, mo możesz mówić. No nie, no, cz czekam, aż powiesz o najważniejszej grze. No ale, ale, ale... Aha, to to jest wisienka na torcie. Okej, okay, dobra, <laughs> więc... Co, co? Kolejnym, no? kolejnym dodatkiem jest dodatek do karcianki Hearthstone, który... Po raz kolejny dodaję ileś nowych kart, na pewno jakieś questy znowu i dojdzie nowy tryb um, o nazwie Battleground, który jest przeznaczony do ośmiu graczy. Ciekawe jak to wyjdzie, Battleground na pewno, Hearthstone to jest karcianka jeden na jeden. Grałem grałem trochę, nie grałem jakoś, jakoś za wiele, nie miałem tam jakichś niewiadomo mocnych talii kart, bo... To jest moja pięta Achillesowa. Jeśli gry karcianki, to nie jest mój, to nie jest mój kierunek. Lubię, headstone jest fajne to jest easy to play, jak to mówią i hard to master. Więc grałem na takim bardzo poziomie casualowym i jakoś tam nie jaram się na te nowe dodatki, bo po prostu gry nie włączam. Kolejną zapowiedzią e, Overwatch 2. Mm -hmm. Grałeś I w jedynkę, tak, tak, grałem w jedynkę no. ze znajomymi. Trochę, trochę dużo. Ja też <laughs> trochę, trochę dużo. Pograłem, no. Trochę z 50-60 godzin może. No to ja może tak 20-30, no. I na PlayStation, i na pc grałem i naprawdę jeśli o online grę to jest Overwatch jest jedną z moich ulubionych, mhm. bo jednak, jednak ta gra jest... Jeśli o balans chodzi to i różnorodność postaci, to Blizzard zrobił naprawdę dobrą robotę. Tylko nie rozumiem tego ruchu wyprowadzenia Overwatch dwójki, bo to by mogło równie dobrze figurować jako dodatek, większy dodatek do, do Overwatcha jedynki, ale skoro chcę wydać dwójkę, to mi to bardziej no wychodzi tak, tak skok na pieniądze. Już, już widziałem jakieś memy właśnie, że, że ludzie się śmieją, że w ogóle dwójka wychodzi. Tak, bo to, jest, to nie ma sensu wyprowadzać dwójki, kiedy no dwójka, oni powiedzieli, że nowością jest rozbudowana kampania, bo za czasów jedynki ludzie narzekali, że na temat tych bohaterów, których, których mamy w pierwszej części, nie wiadomo za wiele o ich historii. Mhm. Więc dwójka ma po prostu nas nas tak bardziej wdrożyć w to, skąd są ci bohaterzy, jaką mam historię i nam więcej o nich opowiedzieć. Więc druga część, yy, pewnie multiplayer zostanie ten sam, z drobnymi pewnie usprawnieniami, a dojdzie bardzo dużo PvE, czyli, czyli G, misji koopowych kampanii i coś w tym stylu na pewno. Mhm. I nie wiem, nie wiem, raczej nie mam takiego czegoś, wow, kupię dwójkę, bo grałem w jedynkę, tylko po prostu myślę sobie, he, dwójkę? Potrzebujemy tego? Myślę, że nie. No i czwart czwartą zapowiedzią było czwarta część Diablo. O, to jest dobre. No. Wracamy do korzeni podobno. Podobno ma być brutalnie, podobno ma być dużo krwi i ma przestać być tak cukierkowo jak było w Diablo 3. A, a, widziałeś e, gameplay? Tak, widziałem ten gameplay, tam chyba jakieś e, godzina 40 urywek tak, był tak, z jakiegoś tak, streama. Tak, tak, tak, to... Oglądałem to. I muszę powiedzieć, że za wiele różnicy tam nie widzę. Znaczy tak, okej, okej, okay, okay, ale... Gra jest zaplanowana na przyszłość. Niby powiedzieli, że na teraźniejszą generację jeszcze, w co ja zupełnie nie wierzę. Nie, no jak? Nie, Myśl, no jest, ja jest, ja by... jest, będzie, będzie. Mi, mi się, mi się. To wyjdzie w przeciągu roku wydaje mi się. To nie, niech wyjdzie sobie w wakacje na przykład. E... Ja, ja bym tak optymistycznie nie był nastawiony do tego, że to wyjdzie w tym... Na tą generację jeszcze. Mi się wydaje, że oni się wstrzelą tak Ale w 2021. To oficjalnie zostało zapre, z, e, zapowiedziane na PS4. Xboxa, Wana i PC. Więc e, nie mogą nie zrobić tego na starą generację, skoro już zapowiedzieli na starą generację. Czyli na tą generację. Oni też dodali, że przeskok na nową generację w kwestii Diablo 4 nie jest żadnym problemem. Tak, więc, tak, tak. No, więc to, to może się pojawić na obydwu konsolach. Na to jest czy, czy 4 Diablo, i Diablo 3 było na PlayStation 3? Diablo 3 było na PlayStation 3? Oczywiście, że było. Nie, poczekaj. Diablo 3? Nie, nie, nie, nie. grałem, nie, na grałem. Nie umiem sobie przypomnieć, czy, czy było na trójce. Diablo 3 było tylko na PS4. Aha. Tak, tak. Na tej generacji była, była trójka. No, no. Na, na trójce nie, nie, nie. Chyba bym nie wyciągnął, nie, nie pociągnęła tego trójka. Tak czy siak, wychodzi sobie Diablo i powiem Ci, że po tym gameplayu, tak jak sobie oglądałem, to faktycznie, jeżeli chodzi o te kolory i to wszystko, to jest faktycznie bardziej mroczniej. i mi to nawet nie podchodzi pod dwójkę, mi to bardziej podchodzi pod jedynkę, jeżeli chodzi o tą całą stylizację i to wszystko, jak to wygląda. Eee, no co, widziałem, widziałem że wracają jakieś takie normalne kosce postaci, co były wcześniej, jak ją, jakąś wie, wiemy, że będzie czarodziejka, barbarzyńca i druid. Eee, więc te, te postaci. I, i sloty na postacie DLC, więc. Na eee, pewno, no to pewnie. Kontrowersyjny znowu temat. Znowu DLC i mikropłatności. No, mikropłatności będą, to już zostało potwierdzone, że no Aczkolwiek dziwię się, że diablo to robi, ponieważ eee, grałeś w ogóle w paf w of Exile? A w... Próbowałem, nie grałem jakoś za wiele. Aha, no, no właśnie, bo tam, tam już się dużo. Przestraszyłem się drzewkiem umiejętności. Ojej, jest stos, ale no tak, ale tam, tam, tam każda postać wygląda inaczej, tam w ogóle każda postać działa inaczej i naprawdę można robić tam kosmosy, ale wiesz to jest darmowe, to jest dobry hack and slash nawet bardzo dobry hack and slash bardzo dobry i tam są takie rzeczy a za Diablo 4 trzeba będzie zapłacić i to, i to dużo, i to nawet na PC dużo, bo, bo to Blizzard czy tam Activision Blizzard, czy cokolwiek więc nie, nie rozumiem czemu oni to akurat robią, no ale chcą robić nie wiem, no a będzie tylko na skórki, tylko na jakieś tam e, e, ubranka, tak? E, w grze. E, zobaczymy. No, e, widziałem jakiś tam event. Event na, na zasadzie, w ogóle śmieszne jest z tą grą, bo ona nie będzie offline. Ona zawsze będzie online. Możesz sobie chodzić samemu, ale ona będzie online, w sensie, że może ktoś się dołuż, dołączy do twojej gry, albo ty w jakiejś grze się tam zna, znajdziesz, po prostu będziesz widział, jak inni biegają, e, bo tam będą takie otwarte eventy. E, już widziałem nawet na tym gameplayu taki event, E, no dosyć fajnie to wygląda, jakaś szczelina się pojawia i czekacie... 5 minut przy niej, później pojawia się 20 osób łącznie z tobą, wychodzi stwór i go wszyscy uwalacie i później w, w, w, fajny lud z niego wychodzi i sobie zabieracie. No to, no to takie eventy, to chyba nawet w trójce już one były wprowadzone w późniejszym etapie rozwoju tej trójki, więc myślę, że to nie jest nic nowego, aczkolwiek dużo, duża ilość graczy będzie brała w tym udział. Więc to jest... no istotną zmianą jest to, że w tej części, w części czwartej będzie jedna duża mapa zamiast podziału na akty, w których się gra w różnych lokacjach. Mhm. Będzie jedna wielka mapa do eksploracji. A to tego akurat nie, nie wiedziałem. To ciekawe, to, to... Przez, to, przez to będą się na tej mapie te, te losowe eventy pojawiać i akcja będzie rozgrywać się tylko na jednej mapie. To ciekawe, to ciekawe. No to, to naprawdę musi być ogromna w takim razie. I do podróży będzie wierzchowiec możliwy, o. do podróżowania po mapie, to... na pewno jeżeli widzę te mikropłatności z różnymi ta, wierzchowcami. Ta, e, skórka ala <laughs> do jakiegoś innego konia, tak. E, Znamy to z Wowa e, już. Tak, ze skrzydłami albo coś. E, coś miałem powiedzieć, znaczy to, słuchaj, no ogólnie, ogólnie Diablo 4 wygląda fajnie, na pewno bym zajebiście się sprzeda na pewno to jest dobra marka na pewno Blizzard wie co robi nawet jak ta trójka była może trochę poniżej oczekiwań to i tak była dobra mi się naprawdę w nią świetnie grało szczególnie lokalnie z jakąś dodatkową osobą no i co na czwórkę trzecham myślę, że wszyscy czekają i wszyscy ją kupią i wszyscy będą grali wszyscy będą się gierali, a później znowu wszyscy powiedzą, że jest beznadziejna bo nie ma celu. Warto na pewno zobaczyć jeszcze ten zwiastun 9,5 i minutowy, robi wrażenie No tak, tak, ale to Blizzard akurat oni, oni, oni, No, Blizzard robi on, to Oni dobrze. zawsze przecież w te filmiki to wszystkie mają zajebiste no no dobra, dobra, to chyba o nie, to chyba tyle eee, e, Tak, e, coś chciałem powiedzieć e, Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, w sumie o dwóch e, e, Żebyście zwrócili uwagę na ten film Król, co jest na Netflixie e, Bo powiem wam, że on świetnie wygląda Kurczę, on naprawdę świetnie wygląda, miałem go wczoraj obejrzeć Ale, ale nie miałem tyle czasu, bo on trwa prawie 2,5 godziny E, ale naprawdę dobrze, że wygląda, ma bardzo fajnych aktorów i wiem, że tam ta fabuła nie jest taka głupia i to jest jeden e, z lepszych filmów na Netflixie, chociaż tam wysoki poziom tych filmów nie jest na Netflixie, niestety e, to nie jest serial ale, ale zwróćcie uwagę sobie właśnie na króla, bo podobno jest dobry e, nawet bardzo dobry ja sobie go na pewno obejrzę. I chci chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy. To może ty, Rafał, Rafał słyszałeś? Słyszałeś trochę o tym se serialu Batwoman? To ja nie usłyszałem, to mi coś przeszło. No to Batwoman słyszałem, ale nie oglądałem tego. No jakby A słyszałeś co... jakieś opinie na ten temat, Rafał? Nie, nie, nie miałem jeszcze okazji. Jakby... No bo no, no okej, okay. no dobra, no, tak, tak, tak. Dobra, więc chciałem ci powiedzieć, że opinie są bardzo słabe. Bardzo słabe. Naprawdę, no, no, bardzo może. Można się bardzo słabe. domyślić, patrząc po ich uniwersum, ale kontynuuj. E, chciałem, tylko chciałem tylko powiedzieć, że zostały zamówione kolejne odcinki. E, nie wiem, czy w tym sezonie, e, ale wygląda na to, że dostanie drugi sezon. A podobno jest strasznie słaby ten serial. E, no, to, to tylko to chciałem powiedzieć, bo myślałem, że po prostu orientujesz się, nie wiem o co, co chodzi, ale jak się nie orientujesz, to. to no, to, to, to się nie orientujesz. E, no, e, dobra. Coś jeszcze mamy, e, drogi dzieci? Chcecie jeszcze o czymś powiedzieć? Czyli jedziemy dalej do gier. Nie, no bardziej to mamy tematykę, no wiesz, że, że, że, że grubo z premierami w ogóle za, za parę dni Death Stranding już są oceny premiery, wiesz, i, i tak dalej. No właśnie, Rafał, ty, że ty tego nie bierzesz, ty w ogóle to powinieneś wiesz na premierę. Ale ósmego ja, 8, 8 ja, jest u ja... nas premiera. A dlaczego ja ja mam wrażenie, że to już wyszło? No, jak dopiero by embargo, embargo na recenzję. O, jeszcze premiery nie było, cały okay. czas jest, wiesz, zamów, zamów, zamów. Ja mam akurat tyle reklam, gdzie nie otworzę nawet z lodówki mi krzyczy, wiesz, Kojima, żebym zamówił. No No jest ósmy. Jak w Mordę jest ósmy, no. Rafał, ja słyszałem, że Kojima zrobił to zajebiście, że ta gra jest rewelacyjna. Nie no, ale ja też opinię słyszałem, co gorsza zacząłem nawet I... czytać jakąś recenzję i się strasznie na to wkurwiłem, bo wystarczyło, że przeczytałem jeden akapit i w ogóle, a wiesz, trailerom miałem. I mam już nawet, wiesz, rys fabuły, który, prawda, pewnie bym się tam w pierwszym zdaniu go dowiedział, wiesz, o co chodzi, no ale samo to, że już już wiem, na czym polega ta fabuła, to to, to wiem, co jest, no czego się mm -hmm. można spodziewać, no ale wszystko, nawet Rick Morty go reklamują, nie? Więc... Yy... No tak, tak, tak, tak, tak, no właśnie. To też działa, natomiast tak. y, na pewno jest odpowiednio głęboko, na pewno ryje beret, na pewno to jest Kojima styleful. Y, te opinie o tym, że, że mechanika wiesz, rozgrywki jest, jest trochę nużąca i, i potrafi się tam wiesz y, trochę podobne zarzuty jak przy MGS 5 że tam dużo po prostu było wiesz y, bieganiny takiej, która tam za wiele nie wnosiła do, do fabuły ale, ale zobaczymy no, zobaczymy na pewno to ogrom, mhm. nie wiem, czy na premierę złapie się ósmego od razu, ale kto wie. Ale to, to, to, to nie będziesz miał taki problem, czy, czy wiesz właśnie Death Stranding, czy na przykład nowego Need for Speed'a, który też wychodzi ósmego. Z co, na Need for Speed'a się w ogóle nie napalam, bo <grym> mm -hmm. bo muszę sobie zrobić trochę przerw od ścigałek. Forza ma tyle aktualizacji, że że co nie odpalę ją raz na miesiąc, na dwa, to znowu tam jakieś są, wiesz, nowe bonusy, które ci parę godzin zabierają i parę nowych samochodów, więc to jest mega wkurwiające, że gry tak długo żyją teraz i osobiście mnie to irytuje. Aż trochę, bo za dużo czasu zabierają gdzieś tam w obecnej mojej sytuacji. Chciałoby się po prostu już zamknąć to od instalować, a się nie da. Natomiast no, wiem, że dosyć mocne trwają prace nad y, Horizonem piątką i ja po prostu na to będę czekał. Jakby ten hit... No popatrzę na recenzję, gdzieś może łyknę, może odpalę sobie, wiesz... Y, no, je jak Jakby nie ma to wie, większego problemu, żeby trochę wtedy pograć. E, ale jakoś tak strasznie się nie napalam nie, na, na, na tego hita. No, jest ciekawy, ale no, umówmy się, jeżeli mm -hmm. coś ma pójść na premierę do końca tego roku to będzie to kodziła. E, powiem wam, że dużo tytułów wychodzi. Tam jeszcze w, w, Odniosę się tylko do jednej rzeczy, którą wyłapałem gdzieś tam z fragmentu tej recenzji. Mhm. E, jest dosyć mocna przesłanka, że y, ta gra po prostu wykorzystuje elementy y, komunikacji między graczami. W kontekście tak jakby, nie wiem... Pozostawianych komunikatów czy tego typu rzeczy, tak, tak trochę jak w Dark Soulsach, chyba są wskazówki, no to wiem, tak? tak, tak, tak. Gdzieś taki motyw podobny jest tam wykorzystany. I to sprowadza się do, yy, do takiego prostego wniosku, że w sumie fajnie by to było grać od początku i również móc coś tam nowego wiesz, wyłapać i zostawić od komuś, razu, od razu, na premierę. a nie po prostu, że, mm -hmm. że, że odklepać potem po, po, po pewnych świadomościach, no jakby nie Aha. żyjemy w 98 roku i jak ci zaraz tam zjadą jakieś wiesz, zachwyty w recenzjach, spoilery czy cokolwiek, to, to po prostu, no, gorszy jest no tak, fan, tak, niż tak. odkrywania tego samego, tak. Masz rację, masz rację, akurat tak, akurat to jest chyba taka, Jedna z niewielu gier, które po prostu dobrze by było wziąć jednak na premierę. Chociaż o, to jest... To, to będzie, tam będzie jakiś multi? Tam będzie chyba jakiś multi. E, jakieś będzie, no. Jakieś chyba ma być. Ale, ale nie, nie, wiesz, no jakby nawet jak coś było wspomniane, to ja to wypieram z pamięci. Jakby typowe multi mnie nie interesuje. Jakaś na pewno współpraca hmm. tam ma być, ale nie wiem do końca, jak oni to rozwiązali. Nie, nie wypowiem się. No tak. E I zapowiedziane jest także na PC ta. Eee, tak. Jak zostało zapowiedziane, tak. tak. Jest bardzo fajne memy są już na ten temat, internet reaguje natychmiast. Eee, tak, jeszcze, jeszcze chciałbym powiedzieć, że, że poza tym e, będzie coś takiego jak e, symulator pszczoły, e, 14 listopada na konsolę, jak ktoś chce sobie bo, bo, polatać pszczołą, bez sensu w ogóle, no ale, ale może kto, ktoś nie ma co zrobić z pieniędzmi. No, wydaje się no, lepszą rozrywką Shenmue. niż Death Stranding, symulator sikania. Eee, tak, i oczywiście Shenmue czy. No, ja postaram się wziąć to na premierę No, bo to jest Shenmue. Kto nie grał, nie rozumie. E, i słuchajcie, dobra. To myślę, że możemy to zamknąć. E, przejdźmy sobie dalej, bo, bo trzeba powiedzieć o tym Requestie. Jakieś grze, tak w końcu, od deski do deski. Ale zanim. E, sprzedaż. Słuchajcie, sprzedaż dzisiaj. Super. Pierwsze miejsce. Co może być pierwsze miejsce? Oczywiście nowe Call of Duty Modern Warfare. E, drugi to jest e, nowość e, na Nintendo, czyli Luigi's Mansion 3. Już Znam osoby, które przeszły Gratuluję Słuchajcie, trzecie miejsce ma nowa FIFA 24 to jest Mario Kart 8 Deluxe Piąta... Piąte miejsce No właśnie, piąte to jest The Outer Worlds I w to też trzeba będzie pograć Bardzo dobry Fallout, podobno Szóste miejsce to jest Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint Strasznie słaba sprzedaż i strasznie Ubisoft umoczył Słuchajcie, siódme miejsce to jest Ring Fit Adventure. Ósme to są Plants versus Zombie Battle of neighborville. Dziewiąte to jest nieśmiertelne GTA 5 I dziesiąte to jest Medieval. Medieval, który, który podobno jest słabą konwersją, ale, ale e, nie grałem i ch chyba nie zamierzam. E, no, dobra, e, słuchajcie. E, jedziemy e, jedziemy z requestem. Michale? No to opowiadaj, co tam e, e, w Destruction Derby XXI wieku. <laughs> Destruction Derby XXI wieku. E, gdy byłem małym człowieczkiem, za zagrywałem się na, na, na konsoli PlayStation 1, w stare Destruction Derby, tryb zniszczeń, rozwałka na całego i w pewnym okresie brakowało gdzieś na, na poprzednich generacjach gier tego typu, Mieliśmy flat w którego jakoś tak tylko flat auta, I w to jest taki naprawdę powrót do korzeni Destruction Derby. W końcu jakaś dobra gra wyścigowa, w której gnie się blacha i w której wciska się gaz bez opamiętania. Gra wita nas. To jest gra ogólnie dla ludzi, którzy lubią właśnie ryk silników, zawrotne prędkości i ciężką muzykę heavy metalową czyli dla mnie wszystkie trzy znaczki są otaczone, wszystko jest dla mnie i grawita nas naprawdę ciężkim metalowym riffem i wiadomo, że ma się do czynienia z czymś ciężkim i jest jest bardzo ciężko zagra była bardzo długo w fazie fazie beta na, na, na pecetach i wyszła niedawno na konsolę Xbox One i Playstation 4 kupiłem ją na, na Xbox One Trochę spontanicznie, po prostu chciałem się pościgać, trochę odskoczyć w grach wyścigowych od, od Formuły 1 i od Forzy i spróbować coś innego. Gra oferuje dwa tryby rozgrywki: mamy single, mamy multi. Single to jest um, zwyczajna kariera podzielona na różne etapy. Um, mamy tam jak, jak podział, jak w jak Forzie Motorsport, mamy Regional Juniors, National Amateurs, Challengers, Pro Internationals i World Master. Oczywiście, w każdy, każdy, każda ta dziedzina, etap ma różne różne wyzwania w sobie i wyzwań jest naprawdę odgroma groma możliwości wariantów, wariacji wyścigów, um, kosiarki, kombajny, e, kempingi, zwyczajne samochody, znaczy samochody zwyczajne przygotowane pod pod Destruction Derby, um, kanapy, które mają silnik, kółka i Robi się z tymi rzeczami wszystko. Z niektórych przykładowe tryby rozgrywki mamy deathmatch, gdzie odradzamy się po każdym zginięciu i gramy na czas, kto najwięcej punktów zdobędzie. Mamy destruction derby, gdzie, gdzie nie ma odrodzeń i wygrywa ostatni żyjący na, ma na mapie. Mamy zwyczajne wyścigi, gdzie wchodzą przeróżne trasy i najlepszą trasą, z którą miałem najwięcej fanów, była trasa ze skrzyżowaniem na środku, co daje mega fan. Możecie sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy 20 kierowców na mapie jeździ po yy, mapie, gdzie na środku trasy jest X i spotykasz się w dziesiątkę z ekipą, która nadjeżdża z drugiej strony i otrzymujesz nagle potężnego strzała z prawej lub ale, z lewej strony. Y, nie, nie wiem, czy pamiętacie, y, bo chodzi ci o taką klasyczną ósemkę. Ósemkę, y, y, tak. Y, są ósemki, są różne wariacje tych ja ale z -ty. n, Nie wiem, czy pamiętacie, nie jestem pewny na 100% w której, ale jednej z dwóch. W gridzie albo w dercie, starym na PS3, było to samo. Też można było jeździć w Gridzie. W Gridzie było. To jestem tak. Tak, no to w Gridzie można było i też jeździło się takie ósemki. I też jeździłem, pamiętam online i też podobnymi samochodami i też właśnie pamiętam właśnie ten efekt, że, że co chwilę dostawałeś właśnie w prawo albo w lewo, no bo no bo te ósemki się łączyły, tak? No Okej, okay, dobra, no to tylko chciałem tak, tak rzucić. Nies nies niesamowitym uczuciem jest, jak dojeżdżasz do tego skrzyżowania i przed maską na centymetry przelatuje ci facet <głosy> i udaje się bez, bez żadnej kolizji przejechać przez to skrzyżowanie. I zawsze ten dojazd jest takim wstrzymaniem oddechu. Robi, robi to naprawdę wrażenie, tego, tego potrzebowałem od tej gry poprzez wygrywanie wyścigów, jeżdżenie wyścigów, czy to na singlu, czy, czy na multiplayerze zdobywamy walutę w grze. E, mamy do multiplayera przeznaczony swój jeden specjalny samochód, który dostajemy, bo w, w singlu dostajemy te przeróżne, przeróżne kosiarki e, tak po prostu, a w multiplayer musimy dbać po prostu o swój samochód, który mamy przypisany. Możemy różne samochody kupować, ulepszać za zdobywaną walutę, i zdobywa się też poziomy. Poziomy zdobywa się dosyć wolno. Z poziomami idzie, idzie też odblokowywanie nowych części do samochodów, ulepszania klatki, silników, opon, wytrzymałości, zderzaki, farby, lakierowania różne, różnego typu. Wiadomo, nie jest to tak rozbudowane jak w nowym, nadchodzącym Need for Speedzie, ale, ale modyfikacje jest bardzo dużo. Zdobywanie, jak już wspomniałem, levelu jest, jest czasochłonne. Naprawdę trzeba bardzo dużo czasu spędzić w wyścigach, żeby wbić jakiś większy poziom, ale w poziom w doświadczenie zdobywane w singlu, jak i w multiplayerze się idzie na jedno konto, więc, więc można i tu trochę się rozerwać i trochę na multiplayerze i z każdego trybu gdzieś tam doświadczenie spłynie i ten level jakoś tam się wbija. Jak już wspomniałem, mamy przeróżne pojazdy, na multiplayerze można też stawać do walki mając kemping, gdzie inni mają samochody osobowe i w wyścigu na owalu w kempingu czasem można mieć po prostu dużo szanse na wygrany, wygraną, bo ktoś pomyśli, kemping jest wolny, ale jak kempingiem zajedziesz na zakręcie i zmieciesz 10 typów, to jesteś na prowadzeniu, nikt nie ma z tobą szans. No. No. W wyścigach też możemy e, robić po takie poboczne misje w wyścigach, czyli zdobywamy ekspo za obrócenie kierowców, za uderzenie kogoś w tył, w bok, przeróżne punktacje są. To są wyścigi dla tych ludzi, którzy w takich symulacyjnych wyścig grach wyścigowych lubią zdarzać się na pierwszym zakręcie walczyć o pozycję. To jest pozycja dla nich. Pamiętam, w pierwszym gridzie zawsze była taka sytuacja, że że na pierwszym zakręcie zrobiłem startować całkiem z tyłu i na pierwszym zakręcie po prostu zwolnić, poczekać na przebieg sytuacji i, i sobie spokojnie swoim torem wszystkich wyprzedzić, bo każdy gdzieś tam wylatywał za tor. To jest typowa zmora na multiplayerze. I Wreckfest jest grom dla tych ludzi, którzy lubią się naprawdę rozwalać samochodami. Jest mega frajda. Gra nie kosztuje teraz standardowych standardowej, pełnej ceny. Ona jest bodajże 39 euro zapłaciłem za nią, czyli na pewno na, na polskim polskim sklepie będzie kosztować koło 120 zł. Pojazdy psują się genialnie. Z, zniszczenia psują się koła, psuje się maska, przyje się skrzynia biegów, yy, fizyka zniszczeń, gien, giz, blacha się gnie. Wszystko robi to naprawdę yy, dobre wrażenie i jest dopracowane w bardzo wysokim stopniu. Jest wciągające naprawdę. Do tego dochodzi ta ciężka, szybka, metalowa muzyka, która dodaje adrenaliny przy, przy potyczkach multiplayerowych i to wszystko składa się na naprawdę dobrą grę wyścigową. Nie wiem, co tu jeszcze dodać. To, to nie jest jakaś, jakaś, nie wiadomo, gra na, na 100 godzin, ale dla każdego, który lubi się pościgać pozycja warta spróbowania. Chociażby, żeby oderwać się trochę od tych właśnie Formuły 1 Fordzy czy też Grida, który ostatnio wyszła nowa część Grida. Yy, coś, coś innego yy, po prostu. Nie, nie masz, nie masz wrażenia, że po jakimś czasie może, może się znudzić ten tytuł? Że nie, nie będzie miał takiej głębi w sobie? Znaczy Bo, do, bo domyślam się, że model jazdy jest yy, prosty. Model jazdy ja wyłączyłem sobie wspomagacze i Model jazdy jest dosyć wymagający bez wspomagaczy, bo wiadomo, ze wszystkimi wspomagaczami jest tak bardzo arcade'owo i nie ma problemu, ale bez wyłączonych wspomagaczy na multiplayerze naprawdę trzeba się napłacić, żeby utrzymać się na torze, a do tego jeszcze trzeba uważać na tych ludzi, którzy w Ciebie wjeżdżają, próbują obrócić, więc bez kontroli trakcji, bez kontroli stabilności naprawdę może się napłacić. Jedynie co, co zwróciłem uwagę to tryb single player, gdzie może naprawdę nie ciągnie mnie żeby po prostu odblokowywać dalsze dalsze zawody zerknąłem jedynie tam co są co za możliwości są ale nie ma tak nie ma tyle frajdy grania z, z, z pojazdami sterowanymi przez komputer największa frajda jest po prostu z ludźmi którzy, którzy na multiplayerze nie zostawiają na twoim samochodzie suchej nitki więc ta gra stoi naprawdę Najwięcej multiplayerem. Single jest tak dodany, tak żeby był, ale multiplayer to jest yy, coś, co, co po prostu gra stoi multiplayerem. Mm. No spoko, spoko. Yy, tam tunik jakiś w tym jest? Ma masz jakieś swoje samochody, które sobie możesz wybierać? Możesz yy, się nim bawić? Coś tam z nim, nim poprzemieniać? No już wspominałem o tym, o ulepszeniach, które kupujemy za walutę zdobywaną w grze. I, mik mikrotransakcji, I... mikrotransakcji nie ma. Chyba można to sobie też kupić e, walutę, nie zwracam, bo ja nie, nie zwracam nigdy uwagę na mikrotransakcje w grach, bo nie chcę mi się po prostu w grach płacić. No. Ale jest grind, żeby zdobyć sobie jakiś lepszy samochód innej klasy. E, Przednie napędowy, tylnie napędowy jest giełda i można po prostu tam sobie nazbierać kasę na niego. Chociaż ja jeżdżę cały czas swoim pierwszym standardowym samochodem z kilkoma ulepszeniami i. Wiadomo, zna znajdują się na multiplayerze ludzie, którzy odskakują mi trochę prędkością, ale oni czasem też zostają z tyłu, bo są uszkodzeni, bo na pierwszym zakręcie ktoś zaliczyli dzwona i nagle ta, ta przewaga spada, więc, więc nawet nieulepszonym w żadnym stopniu samochodem można stawać e, do walki o pierwsze miejsca na multiplayerze z ludźmi, którzy mają odpicowane fury z najlepszymi silnikami. Bo więc to jest, to jest, multiplayer to jest też taka wielka loteria. Bo to, bo to też wygląda pewnie tak, że po prostu, nie wiem, jeździsz sobie jakieś okrążenia i nie wiem, odpadnie ci opona, to już, to już możesz w sumie wyjść z gry, tak? No znosić się na bok, ale wiadomo, że razem z, z tobą jedzie też piątka innych, który znosi na bok, więc macie nagle równe szanse. Więc to nie jest tak, że, że jedziesz, yy, zostajesz mocno obtłuczony i nie chce ci się, po prostu jedziesz dalej, bo wiesz, że za tobą jeszcze się ciągnie dwójka, którzy kopcą i, i, i gdzie jest ta frajda, że, że się chce dojechać do tego końca, nawet będąc tamtym czwartym od końca, ale się dojechało tym, tym złomem gdzie niektórym się to po prostu nie udało, bo zostali całkowicie zniszczeni i stoją gdzieś na poboczu. To bardziej są taki typowy championship na punkty, czy, czy, czy każda wygrana się liczy jakby pojedynczo i, i tylko top free? Każda wygrana się liczy pojedynczo, nie ma championship. Są jedynie w singlu wyzwania championship, gdzie jest po prostu wyścig na trzech torach i punkty się zliczają. Ale na multiplayerze jest tryb, że, że po prostu jedziemy tor, zmienia się tyl, tryb, zmienia się tor, i jedziemy dalej, na przykład wchodzę do, na serwer, gdzie jest wyścig, jedziemy wyścig, przykładowo tam 5 okrążeń na tym torze z X, -em. skończy się wyścig, y, ładuje się mapa, ładuje się Destruction Derby, czyli mieszany serwer i ładujemy w siebie w Destruction Derby, wiadomo, każdy wtedy bierze pod siebie samochód, jakiś pod Destruction Derby, jakiś mocniejszy ulepszenia y, wytrzymałości i tak dalej, i łoimy dalej w innym trybie no i skończy się Destruction Derby i na przykład odpali się Deathmatch i po prostu rozgrywka multiplayer, że jest różnorodna i cały czas, cały czas się zmienia nie wieje nudą, to jest, to jest pewne mhm. Okej okay. Jaki, jakieś warunki pogodowe tam są ale to, to chyba takie rzeczy chyba nie, nie miałaby nawet sensu w takiej grze w której... no, chociaż... Jeździłem je, jeździłem cały czas w normalnej słonecznej pogodzie mhm. No tak. No tak, no to w sumie mamy. Eee, w sierpce, i co? Możesz polecić w sumie chyba każdej osobie taką grę, nie? W sumie? Jasne, tym bardziej, że jak już wspominam, nie kosztuje to pełną Ale cenę. Ale nie, więc... Rafał, ty możesz się w niej zbytnio dobrze nie bawić. Ha! Rafał, A dlaczego nie bym, tak myślisz? Bo, bo, ty nie lubisz multiplayera. no, nie do końca, no. Jakby bardziej bym się chyba skupił na singlu i... W Destruction Derby gry tego pokroju, flatouty i tak dalej, no gdzieś tam zawsze ogrywałem. To jest taki spadkobierca trochę, nie? Tych flatoutów mm, duchowy tylko z rozciągniętym tym multi, ale yy... No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakoś tak nie poczułem, wiesz, pędu, że strasznie to chcę. Ja strasznie lubię otwarte światy w wyścigówkach, wiesz, pomijając tam może Gran Turismo jako symulator. Ale ale poza tym to, to właśnie, wiesz, zakochałem się od pierwszego undergrounda, znaczy nie od pierwszego, tylko yy, dwójki, który był pierwszym z otwartym światem i, i od tamtej pory po prostu tego typu ścigałki są takie, wiesz, na, na długie tygodnie czy miesiące, najbardziej wciągające, a, a to jest takie, wiesz, klikadło od kolejnego i chyba faktycznie ma większy potencjał w multi, co, co mnie osobiście jakoś tam nie jara szczególnie. Aczkolwiek rozwałka zawsze to powinna jakoś wynagradzać, nie? No dla singla nie warto, żeby tylko w single grać, to nie warto tej gry kupować. No, tak. No dobra, dobra, więc request, no, jakbym dostał, to bym ograł, ale że nie dostałem, to, to, to nie ogram. Czuję, że ta gra w prędzej czy później będzie w promocji ona... na jakieś, za jakąś naprawdę dobrą ja cenę. nie wiem, czy ona już w ogóle nie jest, bo ona chyba na, na konsolę wyszła już dosyć dawno. Na pc znaczy, wyszła A, wyszła tak. I ona -ta była wyszła fazie, wyszła dawno, fazie, w fazie beta, alfa, tak, ludzie tam tak, ogrywali. Tak, tak. Też chciałem sobie sobie kupić na pc ale mówię, e, poczekam na konsolę. No i nie wiem, chyba w sierpniu wyszło, czy w Tak, lipcu? tak, tak, dobra. W, w, w, ja jakoś tym tym tak, masz rację. E, no tak, e, no dobra, no to co? Trzeba kupić grę, trzeba kupić kierownicę. Może <laughs> bez sensu. E, dobra, no, <clears throat> Request e, spoko. E, więc e, Michał jak najbardziej poleca online. Ja, ja lubię online nowe gry. Ja, ja na pewno dobrze bym się w, w, w tym bawił. A szczególnie Destruction Derby 2 no to, no to nie, no to w tym kółku też przecież, przecież cały czas się ścigają ja mogę ja mogłem to, kurwa, ja kilku... mogłem to cały czas odpalać ja mogłem to cały czas odpalać i w kółko jechać i robić cały czas ten, ten rozpierdol Wiesz, fajnie się robiło ten rozpierdol nawet jeszcze jak ten tryb został dorzucony do yy, Dekru dwójki bo, bo to był jeden z trybów, który został tam dopchany potem w aktualizacji i oprócz wyścigów właśnie po ósemce, czy też typowej planszy, gdzie po prostu chodziło o zebranie jak najwięcej punktów właśnie rozpierdolu, no to no tak naprawdę to były jedyne tam dwa tryby rozgrywki, które wrzucili z takimi właśnie prostymi autami opartymi na, na ramowej konstrukcji plus wiele przeszkadzajek i jakichś tam punktów jeszcze dodatkowych do zbierania typu mnożnik punktów albo jakieś inne naprawianie auta, tak, za znalezione ikonki na mapie, i to faktycznie wciągało i to faktycznie było bardzo mocno oparte o, o multi, tak, czyli mm, gdzieś tam od, odpalające się zawody, wiesz, co kilka minut na tej, yy, pamiętam, że w plusa jeszcze miałem wtedy, jak w to, w to grałem I, i coś takiego już było, jako, jako jeden tryb po prostu, wiesz, wrzucony do, do wielkiej piaskownicy, nie? To wtedy moim zdaniem jest jest świetny motyw i, i, i fajna gdzieś tam odmiana, ale żeby w obecnych czasach przy tym co jest do zaoferowania zrobić z tego tak całkowicie oddzielną grę, no, no wiadomo, że tam nie jest to aż tak dokładnie i dobrze zrobione jak, jak we Frekfeście, ale ale moim zdaniem głód zaspokaja dosyć mocno, jakby, wiesz, nie czuję... No, trochę w to pograłem wtedy, tak, tak, nie ukrywam, na trochę się wciągnąłem w ten tryb nowy, odpaliło mi to dekru z powrotem na kilkanaście godzin i, wiesz, no i, i, i nie masz ochoty znowu na to samo sushi już tam, wiesz, yy, przez, przez parę tygodni, nie? Czy tam miesięcy, po prostu nie, nie, nie widzę w tym tematu takiego do wciągnięcia się, wiesz, na długie, długie miesiące. Mm, tak. Ale ja... na pewno są fani. Eee, tak, tak, tak. Ja w ogóle, nie, no, gdyby, gdybym dostał, to mówię, by, bym pograł ze względu na to, że naprawdę mam dużo gier i to dobrych gier, to jakoś to mnie to A ale słuchajcie, wie, wiecie, jak już jesteśmy przy, przy takich e, tego typu grach, w sumie takich e, bardziej e, samochodowych, słuchajcie... I w sumie kończymy zaraz odcinek. O, ostatnio w ogóle jakąś taką inną fazę mam, żebym sobie, wiecie, w to pograł? Albo albo w jakiegoś track symulatora, albo w bas symulatora i to wszystko wyszło na PS4 ostatnio. Eee, I kurczę, no, naprawdę usiadłem sobie za tym, za tym trackiem, wziął sobie jakieś zadanie i sobie, i sobie, kurczę, jechał, nie wiem, te pół godziny autostradą ze, ze światłami i po prostu sobie zrobić sobie jakiegoś takiego ci, kompletnego chillauta i po prostu sobie jechać i jechać. Ja, ja zdaję sobie doskonale sprawę, że, że, ta, że ta gra jest prosta jak cep, ale naprawdę w niektórych momentach może być strasznie taka rozluźniająca. E, i, i, I powiem wam, że, że czasami mam ochotę coś takiego odpalić. Mam, e, mam te e, farm simulatory jakieś tam 2019, czy, czy, czy te dziewiętnastkę chyba, to powiem wam, że nie, no to, to jest troszeczkę zbyt skomplikowane, tam trzeba troszeczkę porozkminiać, tutaj kupić, tutaj doczepić, tutaj zasadzić, tutaj wziąć tego pługa, chociaż tym pługiem jedziesz w kółko, te pole orzesz w kółko i robisz to, nie wiem, 15 minut, żeby, no może 15, nie, ale z 10 na pewno i w kółko jeździ, żeby, żeby nie wiem, te, zaorać to, Okej, okay, ale nie, ale, ale akurat to, to mi się nie podoba, no bo to w jednym kwadracie robisz jakieś tam szlaczki. Ale tak, tak, żeby sobie na jakimś dużym, otwartym A do, do terenie... Do farm simulatora mam jedną anegdotkę, No. jeśli o imersję rozgrywki chodzi. Mój kumpel jest rolnikiem i ma dobrego laptopa gamingowego <śmiech> i jego pracą pod żniw jest to, że stoi ciągnikiem z naczepą na polu i czeka aż Podjedzie ten, ten cały kombine i mu te, te zboże tam do tej naczepy spuści. I co robi podczas postoju? Farming Simulator. Ale, no, ale to, to może jakieś pomysły sobie może wziąć z tej gry w, w swoim życiu na przykład. Ale sam ten poziom imersji, że jesteś rolnikiem, siedzisz w ciągniku i grasz w Farm simula Simulator na, na, na laptopie, robi wrażenie. No, no tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. To, to na pewno. Ale tak, ostatnio miałem właśnie jakąś taką zajawkę, albo nawet pojechać tym autobusem. Tutaj z przystanka do przystanku, tak, z przystanka do przystanku kolejnego i zabierać tych ludzi i po prostu jakąś trasę robić. Kurczę, no tak, takie proste gry, ale czasami na, naprawdę chciałbym sobie pograć w coś takiego ja w to najchętniej bym sobie w takie rzeczy pograł na VR-ze, na przykład w Euro Truck Simulator 2 na, na, na pc -cie. Grałem bardzo chętnie na napadzie, że po prostu rozkładałem się przed tym biurkiem, włączyłem sobie radijko, bo w, w grze jest wbudowane prawdziwe radio. Jadę przez Niemcy, niemiecka radiostacja, jadę do Anglii, angielska radiostacja i bardzo chętnie no pograłbym spoko, sobie w takie... To, to... Eurotrack Simulatora na, na z kierownicą i w że rozglądam się te, po tej kabinie, że po prostu uczestniczę w tym. To, tego bym chętnie spróbował. Ale w tym Eurotrack Simulatorze to tam miałeś takie Niemcy, powiedzmy Niemcy, ale co? Tam były jakieś takie rzeczywiste budynki? Rzeczywiste miasta? Albo przynajmniej z tam było zbliżone? Tak, e, już nie pamiętam. Hmm. Kiedy ja w to grałem? To było dawno temu, ale... Było tak bardzo uproszczone, to tak wiadomo, nie, nie dadzą tam wszystkich autostrad, ale te najważniejsze linie były. i. Znaczy tak, i tak czy nie, to, to... To, to, to akurat wiem, to akurat wiem, no w, w, w ogóle zajebista sprawa i, i, i właśnie czasami fajnie jest też takie odpalić i po prostu się kompletnie wychillotować. No dobra, opaki, coś jeszcze? Mamy coś ciekawego do powiedzenia? Będziemy chyba pomału kończyć ten odcinek. Eee, o, o, o, chyba tak, chyba tak. Eee, nie mam nic ciekawego. Pa, pa, pamiętaj, e, Rafale, jeszcze mam takim, taki jeden tytuł do garnicza. Pamiętasz, e, Rafale, nawet nawet ci go e, zapodałem, ale ty nie byłeś mi za bardzo zainteresowany, to a już, ja już go sobie ściągnąłem, e, Może go odpalę. Nie, nie, nie jest to nie wiadomo co, ale gra, gra może być, e, no chyba jakaś zajebista nie, nie będzie, ale może być ciekawa. To jest Monster Jam. Steel Titans, stalowe Titany z Monster Jam, więc zobaczymy od THQ. Pobrało mi się to, myślę, że to odpalę. Może, może kiedyś o tym powiem, chociaż no, zobaczymy. No, no to takie wyścigi arkadowe zawsze są fajne i fajnie jest coś takiego odpalić. Dobra, słuchajcie, myślę, że będziemy pomału kończyć na 145 odcinek. Tego zajbistego odcinka. Ja jeszcze, o, jeszcze, jeszcze powiem tylko na zakończenie, Rafał, że, że już mam, że już tak parę dni już jestem po tym IKOSie A no, to tak, to tylko dodam taką małą anegdotkę, tak, że parę dni jestem po tym IKOSie, który mi zaproponowałeś w jakimś tam poprzednim odcinku. I go rozłożyłeś na czynniki pierwsze. W sumie ci powiem, że e, e, no, ostatnio sobie. Przy czym kupiłem... ty wziąłeś sobie samo urządzenie z tego, co mówiłeś, kolejne generacji, tak? Czyli tam nowo tak, nowe, tak, lepsze, ale, nowsze. Tak, ale, ale już widzę, że tydzień temu czy dwa tygodnie temu wyszło kolejne nowe, tak? E, to tak. znaczy różni się jedną rzeczą tylko, bo ile sz, jakby. Sz, sz. Generacja trzecia to była po prostu pod każdym względem delikatnie ulepszona, nawet chyba wspominałem o tym wtedy, bo jakby czym się różnią jedna i druga, czyli tam trochę mniejsza, szybsza, wygodniejsza i tak dalej, to ta nowinka, co się pojawiła dosłownie gdzieś tam te dwa tygodnie temu, jakby różni się tylko tym, że ma większy akumulator i sam ten uchwyt na, nazwijmy to papierosa, jest naładowany od razu na dwa użycia. Jak ktoś lubi wyjść sobie na papierosa i od razu spalić dwa albo się nie martwić, że akurat na przerwie czy tam przy piwie po prostu odpala jednego i zaraz drugiego, a nie tam po drodze jakby te pięć minut na naładowanie go jest dużym problemem, no to to będzie mógł sobie korzystać dwa razy pod rząd, będzie o taką potrzebę. To jest jedna różnica. To by była spora różnica, powiem Ci, Rafale, i dla mnie to, to nawet yy, by mi się to przyjęło. Yy, ale ale co, co chciałem powiedzieć? W ogóle, jeżeli ktokolwiek chce próbować to, to ja jednak bym proponował, że jeżeli yy, faktycznie yy, chce to spróbować, to niech kupi sobie Turkusa. Yy, ponieważ tak, stwierdzam Rafale, że normalne te, co Ci zastępują Ala Malboro, stwierdzam, że one są w porządku, ale ciężko jest się na to przestawić tak od razu. A mentol ma jednak smak i ten turkus jest delikatny. To znaczy, o ile znaczy, o ile ktoś lubi mentolowe w ogóle, to się zgadzam, bo na mentole jest się bardzo łatwo przestawić, bo bardzo podobnie do normalnych smakują, to się zgadzam. Natomiast jak ktoś nie pali mentoli, to dłużej zajmie odzwyczajnie się od... Yy, w... Smrodu czy też zapachu papierosów, a przestawienie się na smród czy też zapach tych właśnie wkładów. Ale mm -hmm. mogę dodać jedną rzecz. Tak niesamowicie mnie drażni teraz dym ze zwykłych papierosów, po prostu jak osoby całkowicie niepalącej. Mnie zaczyna, mnie zaczyna Rafale. Ja jestem dopiero parę dni, więc. więc no, nie ja, ja nie mogę się cierpieć już po powiesz, po tam ponad dwóch miesiącach, to po prostu na sam widok wiesz dymu, który gdzieś tam się unosi, to, to, to już mnie skręca. No, e, tak, e, więc e, po prostu mówię, że e, powiem Ci, że jak na początku to próbowałem, to e, normalne, że Ambera miałem, to smak to powiem Wam, że jakiś papier, jakbym papier palił, jakieś takie wafelki z papierem, nie no, w ogóle jakiś taki z dupy smak. E, nie, no i jednak ten, znaczy ja jestem zawzięty i, i, i, i chcę, chcę w ogóle e, iść w tą stronę, E, więc e, e, mi to aż tak bardzo nie przeszkadza Troszeczkę z, z tym walczyłem W sensie, że czasami chciałem zajarać normalnego Ale jednak wyszło jak wyszło I, i dobrze mi z tym jak jest Ale jednak e, wydaje mi się, że Łatwiej jest od, od e, mentolowych e, Powiem ci tak Kupiłem sobie ostatnio blue No to jest po prostu sieka To jest taka sieka nosy, O Boże, ale Ale, ale, ale przegięte Słuchajcie, ja jak to wypaliłem To ja cały czas buzi czułem mięte do tego stopnia, że jak jadłem kanapkę, to czułem mięte i po prostu... No, Jakbyś najmocniejszą gumę miętową wziął po prostu. Do, i, I cały czas ją trzymam w buzi, jeszcze przez, przez następne 50 minut. E, hardkorowa sprawa. A, ale powiem Ci jeszcze, jeszcze tak na zakończenie, że mam też tą, tą, ten drugi elektryczny, bo niechcący mi wpadł. E, tej firmy Glo, ona się nazywa bodajże? Tak, to prawda. No. I tam się wkłada całego papierosa do środka. Masz normalnego papierosa, cienkiego, i wkładasz całego do środka. I on się w środku ale to cały wkłada. To są podgrzewa. specjalne wkłady. Tak, są, One wyglądają jak. E, pamiętasz kiedyś malboro czarne? One były takie no tak, cienkie. Krótkie cienkie, no. Krótkie cienkie. I to w całe to wkładasz do środka. No tak, ale to dalej niezwykłe, tylko po prostu. Nie, specjalne, no nie, no specjalne, tak, specjalne. No i czym się e, różni to, że i, on jest dłuższy? E, czym się różni, że on jest dłuższy? Że... On się też nie spala, tak? Eee, nie, on się też, znaczy nie, nie, nie, on, on, się, on się nie spala, on się też podpala, podgrzewa, tak. Eee, powiem ci, że w smaku są podobne. W smaku jest, jest to bardzo podobne. Może musiałbym zobaczyć teraz, jak to po jakości smakuje, bo na początku było ciężko, w ogóle było ciężko, a jestem ciekaw, jak to teraz smakuje, ale jest to wszystko bardzo podobne. Bardzo, bardzo podobne no, ale tego tak dużo nie testowałem, bo po prostu mam po prostu, kolega zamiast mi sprzedać wkłady do Ekosa karton sprzedał mi do tego, więc, więc ja mu powiedziałem ej, ale to w ogóle to nie jest to samo, on mówi, nie, nie, to jest to samo, nie, to nie jest to samo, dobra, to masz jeszcze maszynkę i da mi tą maszynkę i w ogóle mam tą maszynkę za darmo i wkłady i w ogóle cały karton, tape, więc nie wiem, kiedy ja to spalę. Tak czy jak mam to, Rafale, może ci kiedyś o tym powiem więcej. E, faktem jest, że tak, że, że, że jestem zmotywowany i jak ktoś chce, to mówię, niech zacznie od Turkusa, bo jest najłatwiej, nawet jak nie pali mentole. Dobra, słuchajcie, to tyle 145 odcinek, kończymy. Słuchajcie, wpadacie wszędzie, pamiętajcie, bezimienny.pl, Black Widow Radio, tam nas posłuchacie, YouTube, bezimienny podcast, grupa facebookowa, bezimienny podcast, Coś jeszcze? No i oczywiście Spotify, różne aplikacje, tam, tam jesteśmy i super. I tak możecie nas oglądać. Słuchajcie, pewnie kolejny odcinek zagram, z, nagramy za dwa tygodnie, więc z, z, ze mną dzisiaj nagrywał. Rafał Radomieński. Dzięki wszystkim, cześć. Był z nami Michał Stiller. Dziękuję bardzo, do następnego razu i. Ja e, byłem za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kenter. A my standardowo słyszymy się za pewnie dwa tygodnie. Więc trzymajcie się, drodzy słuchacze. Do usłyszenia. Cześć.